Wszystko, co my jest jasne i tajemnicze. Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, idy i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 sierpnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 566 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami nauczycielka z misją, Marta Potwornicka-Płaza. Witam panią. Dzień dobry, drogi uczniu, dzień dobry wszystkim. I jest tutaj też 36-letni bezrobotny, który marzy o karierze rockmana, Szymon Szymaj To ja witam serdecznie. Witamy Was i zapraszamy na recenzję filmu Together z 2025 roku. Świeżynka, która miała premierę przed tygodniem. Reżyserem i scenarzystą tego filmu jest Michael Shanks, dla którego jest to bodajże debiut pełnometrażowy, a w głównych rolach zobaczymy Alison Brie i Dave'a Franco, którzy grają małżeństwo i też w realu od 8 lat są małżeństwem. W filmie właśnie wcielają się powiedzmy w partnerów w małym kryzysie. I zanim więcej o fabule, powiedz ty w ogóle czekałaś na ten horror, bo mówiliśmy w tej audycji tam kilka tygodni temu, że to jest dobre lato dla grozy, nie? że sporo tych filmów wychodzi, że są raczej lepsze niż gorsze. Mamy tam pewne różnice w opiniach, ale co do zasady większość osób, która śledzi horror twierdzi, że to jest dobry okres znowu dla fanów grozy. No i na Together, czy czekałaś, czy nie? Czy tak poszłaś... Ja ci powiem tak, że jestem trochę taką widzką, która wpadła na ten film pod wpływem właśnie tego bazu internetowego, który od jakiegoś czasu gdzieś wokół tego filmu się toczył, także o dziwo, nie wiem jak to się stało, ale gdzieś umknął moim radarom ten film wcześniej. Jakoś niedługo przed premierą zaczęłam zauważać właśnie jakieś zajawki, recenzje, zdjęcia, no i przede wszystkim obsada była dla mnie bardzo zachęcająca, bo lubię zarówno Alison jak i Dave'a, więc to było dla mnie bardzo ciekawe, jak oni sobie tutaj gdzieś poradzą z tym wątkiem pary w kryzysie, tym bardziej, że są też dla mnie takimi aktorami, którzy nie są do końca określeni mimo wszystko, którzy stawiaj stawiają na ciekawe wybory, więc ja trochę do tego pociągu, można powiedzieć, wskoczyłam na ostatnią chwilę, ale udało się, film zobaczyłam, także fajnie, że udało się nam tutaj zgrać, aby o nim pogadać, bo myślę, że jest o czym. Mhm. Pytam, bo akurat ja na ten film w sumie jakoś mocno nie czekałem. Tutaj poszedłem do kina tak bardziej siłą rozpędu, nie? zachęcony tak. gdzieś tam udanym seansem, oddaj ją, potem mniej udanym, ale nadal spoko seansem zniknięć. Stwierdziłem, że chciałbym jeszcze jakiś horror, póki mam jeszcze taką możliwość też fizycznie, bo trochę więcej wolnego czasu wieczorami mam, to uznałem, że jeszcze chcę coś zobaczyć. No i tu grawek zobaczyłem, znaczy ja wiedziałem, że ten film gdzieś tam istnieje, powstaje i tak dalej ale nie śledziłem akurat jego kampanii, dopiero zwiastuny w kinie sprawiły, że stwierdziłem w sumie to spoko. Ten hype w internecie gdzieś mignął mi, ale ja go totalnie nie rozumiałem, bo on był taki nieokreślony, nie? tak bardziej na zasadzie, o fajny film, ale nie bo coś tam, argumenty, mhm. tylko y, ja nawet nie wiedziałem, czy on jest y, oddolny, taki naturalny, nie, że ludzie się jakoś tam zajarali tym filmem, czy on jest jakoś wykreowany sztucznie, czy jakiś boty, czy, czy coś innego, bo był taki mhm. bardzo nieokreślony, merytorycznie. Rzeczywiście trochę tak jest i wydaje mi się, że tutaj cały ten hype, bas i w ogóle szum wokół tego filmu trochę polegał na tym, że będziemy oglądać rzeczywistą, prawdziwą parę właśnie w takim, a nie innym filmie, w takiej historii. I to chyba zadziałało jako jakiś taki magnes, który przyciągał ludzi, żeby zobaczyć w ogóle z czym to się je i jak, jak to wszystko zostanie zaprezentowane. Na mnie to zadziałało, przyznam się. Powiem Ci, że złapałam się na, na tą zapowiedź właśnie prawdziwej pary, od twarzającej historię pary w kryzysie. Ostatecznie film, powiedzmy, poradził sobie z tym wątkiem w taki, a nie inny sposób. O tym porozmawiamy, ale rzeczywiście cała ta kampania była, mam wrażenie, takimi bardzo yy, niskimi nakładami sił, ale no gdzieś, gdzieś to zadziałało, tym bardziej, że tutaj też wydaje mi się fajną robotę zrobił bardzo taki charakterystyczny plakat który mhm. zajawiał już jakieś dziwne, nietypowe rzeczy. Aczkolwiek... Plakat, tym... który spoileruje w gruncie rzeczy, tak. zdradza coś istotnego, a ja totalnie tego nie zauważyłem. Ja widziałem ten plakat dziesiątkę razy, mhm. a dopiero jak robiłem notatki do tego nagrania i siedziałem gdzieś tam na IMDb, no to skumałem, że on w ogóle coś zdradza. Ja byłem przekonany, że on jest całkowicie normalny. I ja tylko tak zagaję, bo do tego nawiążę później, jak już będziemy dzielić się swoimi opiniami. Ten plakat też trochę nie sprostał ostatecznie oczekiwaniom, jakie we mnie wzbudził, ale to na razie tutaj postawię kropkę, nawiążę do tego później, bo jednak to jest taki, wiesz, plus i minus tego, jego bardzo, tej jego bardzo mocnej określoności, mhm. ale no, no wrócę do tego, bo rzeczywiście jest tutaj o czym rozmawiać. Jasne. No dobrze, no to tak jak już powiedzieliśmy, mamy parę w kryzysie. Tim i Mili, bo tak się nazywają nasi bohaterowie, są razem od wielu lat, kochają się, ale mają różne podejście do wielu spraw, różne style życia, może tak to określimy. Tak. On, Tim, nie otrząsnął się wciąż z pewnej takiej prywatnej, osobistej traumy i nie porzucił też, mimo tego, że już no najmłodszy nie jest, nie porzucił tych młodzieńczych marzeń o karierze Ma muzyka. 35 lat. Mm -hmm. To poważny wiek. A ona raczej twardo stąpa po ziemi i otrzymuje pracę nauczycielki na wsi, przenosi się z miasta na wieś, by tam się realizować bardziej, by móc w taki bardziej zindywidualizowany sposób pracować z dziećmi? No i w związku z tą pracą para przeprowadza się na prowincję, gdzie coś nadnaturalnego zdaje się ingerować w ich związek i docelowo też zagrażać ich zdrowiu bądź życiu. I tutaj może od razu zaznaczmy, ten film ma elementy horroru cielesnego. On był nawet może nie tyle tak promowany, ale właśnie w ramach tego hype'u pojawiły się takie hasła, że to jest nowa substancja, czy coś takiego, ja... radę, to jest Tak, wreszcie, trochę przecieram teraz oczy ze zdumienia, gdy o tym myślę i jak to powiedziałem na głos to też aż, wiesz, potrząsnąłem głową na sobie, o To brzmiało jeszcze gorzej niż w twojej głowie, prawda? Tak, no substancja to to absolutnie nie jest, Jedyne co łączy te filmy to to, że tu i tu mamy jakiś tam horror cielesny mm -hmm. i tyle. Jeszcze tak pół żartem był serio, zacytuję Kosmopolitan, który określił ten film jako surrealistyczny horror romantyczny. Ach, mogę tylko westchnąć nad tym określeniem, ale tak, no kurczę, powiem ci, że mnie niezmiennie wkurzają takie etykiety, bo to jest trochę takie myślenie o, o filmie o popkulturze hasłowo, na zasadzie skojarzeń i w ogóle rozmywanie znaczeń poszczególnych historii, to tak jak, wiesz, do tej pory wszystko, co było związane z body horrorem było kronenbergowskie, nie, że, że, że mhm. horror ala la kronenberg. Ale tutaj też przecież ten film też był reklamowany. On chyba nawet ma e, jakieś takie hasło, do, to oficjalne w mm -hmm. promocji, że to jest romantyczny Kronenberg, czy coś takiego. Nie ja pamiętam teraz dokładnie. marketingowcy, ogarnijcie się, naprawdę. Tak jak <laughs> słyszę, wie, ten film tarantinowski, to po prostu drzemnie, mm -hmm. drzemnie w środku. Tym bardziej, że mimo tam jakichś swoich pomniejszych wad, nie miałam tutaj wrażenia oglądania jakiejś kopii, jakiejś wtórności, chociaż... <śmiech> chociaż do, tego przejdziemy, tak, tak, do tego przejdziemy. Ale wiesz, tak na, na poziomie samej fabuły, no to mimo wszystko było w jakiś sposób ciekawe, a nie powielające to, co już widzieliśmy. No nie wiem, Korali Farza nie wymyśliła wody horroru, więc jakieś takie zestawianie od razu z substancją na zasadzie ty yy, głupiutki widzu musisz tak skojarzyć, bo Inaczej nie będzie dla ciebie jasne, co zobaczysz na ekranie, no to słabe trochę. nie? Tym bardziej, mhm. że no, właśnie o to chodzi, żeby trochę pod te filmy zaglądać głębiej, a nie tylko na, takiej, na takim poziomie bardzo wizualnym. Znaczy ja lubię, jeżeli to są takie porównania, które rzeczywiście są trafne, ale jakoś bekowe, nie? Jeżeli to jest tak pół ten półstery przy popkogniakach, zwłaszcza w jakichś takich filmach bardziej szalonych, to jakoś to tam akceptuję, ale rzeczywiście, to tak mówiliśmy przy zniknięciach, nie, że teraz horrory stara się reklamować wajralami. Yy, i właśnie mhm. wykreować coś, co może gdzieś tam zdobędzie jakieś absurdalne zasięgi w sieci, to tak samo właśnie te etyk to etykietowanie tym, że to jest miks czegoś z czymś, to, to, to czasami popada w absurdy, no bo akurat ten film no jest taki, tak jak mówisz, w miarę świeży, w miarę oryginalny. Nie jest w żaden sposób odkrywczy, mhm. ale na tle wszystkiego, co wychodzi w ostatnich latach, to to ani nie jest jakieś takie, nie wiem, bardziej akcyjniakowe, kino, nastawione na akcje, ani to nie jest właśnie post-horrorowe, A24, żałoba, <głos> tak. smutek, gniew, nieprzepracowana trauma, czy coś takiego. On trochę właśnie stoi obok i przez to właśnie daje ten lekki powiew świeżości, no bo sam w sobie nie jest odkrywczy moim zdaniem. On jest no, no, no to taki w miarę nawet prosty, ale mało jest takich produkcji i dzięki temu właśnie zyskuje. Tak, podpisuję się pod tym i powiem więcej, wydaje mi się, że Together to jest taki dobry przykład filmu, który pokazuje różnicę między prostotą, a banałem, bo to, że film jest mhm. prosty, nie oznacza od razu, że jest banalny, bo wiesz, my lubimy tak trochę snobować, że nie wiem, prosty film to w ogóle nie dla nas jest, jaki banalny i w ogóle łopatą nam nakładane jest to do głowy. I jakby to jest pewna grupa filmów, ale są też filmy, które nie silą się na jakieś wyszukane metafory, czy na jakieś skomplikowanie, ale w tej swojej prostocie dotykają bardzo takich, powiedziałabym, życiowych kwestii, tak górnolotnie to nazwę, ale też takich emocjonalnie prawdziwych. I to jest moim zdaniem duży atut tego filmu, że on... Pozornie jest właśnie udziwniony tym body horrorem, ale treściowo jest na tyle prosty, że ta prostota gdzieś dotyka mm, doświadczeń, które podejrzewam są bliskie wielu z nas i to jest, to jest, to jest jego, jego duża atut. Ja lubię filmy, które nie udają, że mają pretensje do odkrywania, wiesz, Ameryki, świata i w ogóle, tylko raczej mhm. są takimi rzeczami, które zatrzymują cię i, i pokazują, wiesz, i stawiają przed tobą lustro i mówią ci, patrz widzu i przeglądaj się w tym, co się dzieje na ekranie i, i trochę właśnie to jest case y, together. Mhm trochę mimo wszystko, tak mówimy ogólnie, zejdźmy kapkę na ziemię, bezspoilerowo na razie, ale tak. skupmy się może na tej dwójce głównych bohaterów. Podobało mi się ogólnie prowadzenie tej relacji między Mili a Timem. Jej ewolucja jest trochę pospieszna w taki filmowy sposób po prostu, mhm. ale kupuje to, tak? W obrębie filmu mi to nawet pasuje. Najpierw Mili jest taka bardzo pozytywna, wspierająca, Tim zaś jest trochę zdezorientowany tą przeprowadzką, trochę taki niepewny, ale on w ogóle jest przez film taki tak. trochę właśnie nieogarnięty. Potem dzieją się rzeczy, no i role się trochę odwracają, to znaczy Mili staje się bardziej bezpośrednia momentami, co za tym idzie powiedzmy werbalnie brutalna, no bo mówi wprost o różnych swoich wątpliwościach i problemach. No i robi się trochę mniej miło. I ta przemiana, jakby się tak zastanowić, ona jest trochę naciągana, nie? Że ona tak właśnie następuje tutaj, bo to nie jest tak, że eksploduje ten ich świat, mm -hmm. nie? Że to jest na zasadzie milcze przez 10 lat na jakiś temat, a w którymś momencie mi się ulewa. To nie jest tego typu historia. Ale właśnie w obrębie filmu to jakoś tam działa, bo wpływa na emocje widza, tak? Więc relacje tutaj oceniam pozytywnie i tę grę aktorską też, bo jakoś no widziałem jak gdyby parę na ekranie, tak? Nie dwójkę aktorów, czy dwójkę hmm. postaci, które udają parę, tylko widziałem rzeczywiście ludzi, którzy gdzieś tam chcą, próbują ze sobą być. Tak, totalnie tak jest i tak pół żartem, pół serio powiem ci, że oglądając ten film tak z tyłu głowy miałam cały czas taką myśl. Ja pierniczę, jak kiedyś w bliżej nieokreślonej przyszłości dojdzie do tego, że nie wiem, oni się rozwiodą i <śmiech> wrócą do tego filmu jako widzowie, oglądając tą historię z zupełnie innej perspektywy, no to to będzie mogło Mhm. być dla nich, wiesz, ciekawe doświadczenie, prawda? I to niejako też pokazuje to, o czym mówisz, jak bardzo autentyczna ta relacja jest od samego początku i jak łatwo wierzysz w te emocje i w to, co się między tymi bohaterami dzieje, że od razu gdzieś tam filtrujesz to, co dzieje się na ekranie na, nie wiem, możliwą, chociaż mam nadzieję, że nie, bo są świetną parą, przyszłość ich jakby poza ekranem. I Kurczę, nie wiem, czy się zgodzę z tobą odnośnie tego, czy, czy, czy przemiana Mili jest, jest jakby nagła i, i w ogóle z tyłka wzięta za przeproszeniem, bo mi się wydaje, że tam od pierwszej sceny tak naprawdę się gotuje w nich, że tutaj przynajmniej takie miałam wrażenie, że obserwujemy ludzi, którzy Trochę tak na paluszkach chodzą wokół siebie, trochę starają się tak... No pod... nie, no to ja właśnie widziałem to w teamie, ale mamy tam rozmowę na imprezie, gdzie Mili gada z koleżanką i ona jest właśnie taka totalnie, wiesz, wyczylowana i taka niby pewna wszystkiego. Tylko wiesz, no ta koleżanka już tam zasiewa w niej jakieś wątpliwości co do tego, jak, jak ta relacja ich wygląda, bo tutaj wchodzi wątek jakiegoś, nie wiem, niespełnienia seksualnego, która, nie wiem, rzutuje się też na Emocjo emocjonalność taką, no emocjonalność po prostu mhm. między, między nimi, więc wydaje mi się, że tutaj jakieś takie ciężary są zaakcentowane od samego początku i ja na przykład miałam także, gdy ta historia się zaczynała, to wydawało mi się, że obserwuję parę, która bardzo chce udawać, że wszystko jest ok, bardzo robi dobrą minę może nie do złej gry, ale do gry, która trochę no, zaczyna im obydwojgu ciążyć, bo jakby taka dysproporcja siły w, tym, w tej relacji, wydaje mi się, jest zaznaczona od początku, no bo tutaj jakby z bohaterem widzimy, że od początku jest... Jest jakiś problem i on trochę podąża za, za tą swoją partnerką. W ogóle ten wątek podkreślania, że to jest mój partner, mój boy partner jest jest zabawny i też świetnie w kontekście całości wybrzmiewa. Więc wydaje mi się, że to stopniowo generalnie zachodzi całe to wiesz, zaciskanie pętli na nich jako, jako parze. No ale... Ale mówię, że pospiesznie właśnie w taki sposób filmowy, bo to nie jest tak, że to... Mm -hmm. Nie powiedziałem, że to jest od czapy totalnie, tylko że no jednak właśnie. w realu... Ma, chętnie cię posłucham. Mam wrażenie, że gdyby to był taki wybuch, to może by potem było jakieś przepraszam, coś tam wycofuje się, nie? A tutaj jak gdyby w momencie, gdy trochę się to wszystko łamie, no to idzie, idziemy w to tak, mm -hmm. dosyć mocno, nie? To nie jest po prostu jakieś tam chwilowe, kilka niemiłych słów czy coś takiego, tylko bohaterka rzeczywiście trochę zmienia swoje podejście o 180 stopni, nie? Mm -hmm. Tylko wiesz, z drugiej strony to jest też bohaterka, której zachowanie niejako nam sygnalizuje, że ona przez dłuższy czas trwania tego związku musiała właśnie przyjmować określoną rolę, być tą wiesz, trochę matką dla tego swojego partnera i my tak naprawdę możemy się domyślać, że w niej się już od jakiegoś czasu gotuje i do pewnego momentu jest w stanie trzymać się w ryzach, ale w pewnym momencie już po prostu coś pęka, no i jest ten pośpieszny zwrot akcji, w, w akcji czy zwrot w ich relacji. Emocjonalny taki. No tak, tak. tak, tak, tak. Więc wydaje mi się, że to też trochę o to chodzi, żeby pokazać, jak bardzo ta relacja od dłuższego czasu już nie domagała, jak bardzo tutaj ktoś musiał przejmować nadrzędną rolę. I o ile do pewnego momentu jesteś w stanie gdzieś grać w tą grę, podążać tą drogą, tak gdy już dojdziesz do ściany, no to już ten wybuch jest. Mhm. I, i, I to jest właśnie sprzęgnięte z, tym, z tą warstwą horrorową, która jakby wynosi jeszcze wyżej ten, ten moment takiego pęknięcia. Mhm. No i ja to widzę trochę inaczej, ale no to jest bez znaczenia, tak? No to już jest taka kwestia ma trochę znaczenie, subiektywna. Słuchaj. chyba. No bo po prostu ja nie widzę, żeby tutaj coś się gotowało. W sensie te problemy może i były, ale mam wrażenie, że one były na zasadzie, no bo to już też jest tak długi związek, że to nie jest takie załygoczanie początkowe, mhm, nie, tak, że dokładnie. widzimy wszystko przez różowe okulary i nie dostrzegamy problemów, tylko oni już dostrzegają te problemy, ale gdyby mam wrażenie, że oni są z tym okej, okay, tak? że to są, mogą być problemy dla widza mhm. z zewnątrz, który ma jakieś tam swoje oczekiwania względem partnera, partnerki, a dla nich jak gdyby to jest, no poszliśmy w to i tyle, dlatego właśnie, ale sama użyłaś określenia pospiesznie, nie? Mhm. że to następuje ta zmiana, ale to, znowu, to nie jest duży problem, nie, tak jak mówię, filmowo to gdzieś tam działa. Mhm. Ja chyba nawet jestem, powiem ci, gdzieś mimo wszystko fanką tego, że, że, że tutaj Pewne rzeczy dzieją się w taki sposób, bo są jakby dopowiadane czy określane konkretnymi, nie wiem, sformułowaniami, zwrotami. Na przykład na mnie duże wrażenie zrobił ten, ten dialog, ta wymiana zdań, taka, taki ping-pong słowny, gdy nasi bohaterowie się kłócą. I bohater, którego wciela się Dave Franco, mówi z takim przekąsem, że, że broń Boże, żebym chciał podejmować ryzyko. I wtedy jego partnerka mówi mu, że ty, pode, ty, ty wyczerpałeś już każde możliwe ryzyko. I dla mnie już nic nie zostało, tak mówiąc, mówiąc bardzo, bardzo naokoło. I, I trochę to mi dało do myślenia właśnie na temat tego, jak tutaj, jakie ciężary, która strona ponosiła. No bo dostajemy powiedzmy jakiegoś lekko ducha i partnerkę, która nie może sobie pozwolić na takie lekkie podążanie gdzieś tam przez swoje życie. I trochę ją odebrałam właśnie jako taką osobę, która. Już za długo musiała być tą poważną, rozważną, trzymającą całą parę w ryzach, więc przyszedł moment takiego przełomu, gdy no już, już po prostu coś się z niej wylało i to jest, mam wrażenie, właśnie odwzorowane w tych momentach, kiedy no tak powiedzmy wylatują z niej wręcz te takie no, naprawdę trudne, mhm. trudne rzeczy, trudne tematy, które no, zaskakują nas tak samo jak tego partnera, prawda? Więc jakoś gdzieś w tym Tylko kierunku znowu, bym poszła. Ja, ja naprawdę mam wrażenie, że trochę inaczej widzimy tutaj no te i Słuchaj, idealnie. Bo jak użyłaś określenia lekkoduch, to ja od razu mam takie, jaki lekkoduch, nie, On no nie jest coś, lekkoduchem, no on jest trochę nie. taką ciapą bo to nie jest taki wychillowany typ, który, nie wiem, nie przejmuje się coś, tylko on jest taki trochę nieporadny i, i on się właśnie z tym stresuje tym, więc ja bym tego nie określił w żaden sposób słowem lekko duch, więc inaczej interpretujemy chyba ten rzeczownik czy coś. Być może, być może tak jest, bo jak najbardziej jest on bohaterem nieporadnym, który gdzieś tam sobie w życiu nie może znaleźć miejsca, no ale z drugiej strony właśnie to jego podejście w ogóle do, do jakby dorosłości, brania odpowiedzialności za swoje życie, Cię? Właśnie w tym sformułowaniu, że on jest taki, nie wiem, zadowolony z siebie, że on, on coś próbował, on próbował mhm. podjąć ryzyko. Tylko wiesz, no, dużo łatwiej ci podejmować ryzyko, gdy druga strona zabezpiecza cię na tyle, żebyś mógł sobie, nie wiem, mhm. żebyś się mógł bawić w podejmowanie tego ryzyka. Więc tutaj jakby w tym konkretnym dialogu, w tej konkretnej scenie miałam takie wrażenie starcia dwóch, sposobów podejścia do życia. No to, to który... tak, na pewno. Oni mhm. inaczej jak gdyby trochę funkcjonują i mają trochę inne priorytety, przy czym ich wspólnym priorytetem jest utrzymanie tego związku, dlatego to jakoś działa. Mhm, tak. No bo to, to niejako popycha nam e, tę akcję do przodu, mhm. bo m, właśnie, to jest też ciekawe w tym filmie, że my tutaj z jednej strony Obserwujemy parę w kryzysie, ale to jest też trochę inne podejście niż w wielu tego typu filmach, które już niejako zapo zapowiedziałeś, zagaiłeś, no bo dostajemy dwie osoby, które chcą ze sobą być, które mają pewne problemy, pewne trudności, ale też nie obserwujemy pary, która za wszelką cenę chce chce pójść, wiesz, każdy swoją drogą. Jasne. No bo to nie jest kryzys typu, że ktoś zdradził, oszukał, tak, okłamał, tak, okradł, tak, że ktoś jest jednoznacznie winny, zły i ta druga osoba teraz może po prostu wybaczyć albo stwierdzić dosyć. Tak, to nie tak, jest taki tak, tak, kryzys. Tak. To, jest, to jest po prostu, nie wiem, wi wi sekcja jakiegoś wypalenia w związku, w długoletnim związku, który no, rządzi mm -hmm. się swoimi prawami i, I ma swoją i... rutynę, ale tak, no, te rzeczy, dokładnie. które przeszkadzały, no to zaczynają przeszkadzać coraz bardziej. Tak, dobra, więc ale. No, ta, proszę, znaczy, proszę jak chcesz, że coś do tego związku możesz dokończyć, ale tak mam wrażenie, że trochę krążymy w miejscu. Ja bym trochę o tej intrydze powiedział, nie i o tym horrorze może. Jak najbardziej. Możemy iść dalej. No dobra, no to ta fabuła. Początkowo jest zagadkowa, nie? no bo właśnie przyjeżdżamy na to miejsce scenowe, tam poznajemy minimum tej lokalnej społeczności, trafiamy tam do pewnego tajemniczego miejsca też. No i jest masa takich sekretów, ale mam wrażenie, że od pewnego momentu ten film staje się dość przewidywalny i nie stara mhm. się nas na siłę zaszokować. Mamy zwroty akcji, ale takie, które w sumie powinniśmy brać pod uwagę, to, to nie musi być wadą, tak? Mhm. Ale jeżeli na, ktoś się nastawia na jakieś fabularne trzęsienie ziemi w finale, na to, że właśnie będzie jakiś wielki reveal, coś się poukłada w innej kolejności, czy coś takiego, to tutaj tego absolutnie nie ma. E, bo to nawet nie chodzi o to, że ten film ma foreshadowing, czy rozrzuca jakieś okruszki informacji. Mam wrażenie, że on rozrzuca kromki chleba z tego bohna. Żeby nas Próchę doprowadzić tak, do finału. Prawda? I y, mnie to ostatecznie jakoś mocno nie przeszkadzało, ale tak się. Znaczy zastanawiam się jak wyglądał proces kreatywny, nie? No bo twórcy musieli sobie zdawać sprawę z tego, że no, będziemy wiedzieć, czym to się musi mniej więcej mm -hmm. skończyć. O, po pierwszym akcie już mniej więcej każdy sobie pewnie ułoży mniej więcej w, jakiś tam element finału taki istotny. No ale chyba po prostu stwierdzili, że to nie jest problem, nie? Że idziemy w to i się tym nie przejmujemy. Ale w samej tej opowieści kapka mi przeszkadzało to, jak wielką rolę odgrywają w fabule przypadki i głupie decyzje. To jest tak nakręcone, że wiesz, oglądając to jakoś tak, nie rozkminiałem za bardzo, tak płynąłem mm -hmm. z prądem, dopłynąłem do końca, ale właśnie to, jak trafiają w pewne miejsce, to jest totalnie Deus Ex Machina. Tam niby są, coś ma na to wpływ, a możemy o tym w strefie spoilerowej pogadać, mm -hmm. ale to jest totalnie po prostu prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, to był, nie wiem, promil, czy coś się wydarzyło. Tak. A to, co robią w tym miejscu, to już jest przeokrutnie głupie, I, i to był akurat moment, kiedy ja sobie pomyślałem: What the fuck, tak? Co, co, co, co w ogóle ma być, nie? W sensie czemu, dlaczego? Potem powiem o co chodzi, ale tak. trochę miałem no, taki właśnie niesmak na zasadzie. Tak jak w Slasherach, nie? bohaterowie mm -hmm. czasami robią głupie rzeczy typu uciekajmy przed zabójcą, który jest jak taran po prostu, jest I uciekajmy i... na górę, schodami tak. na górę. Tak, tylko powiedzmy w że masz pewną konwencję, która gdzieś ci wyjaśnia pewne zachowania i, i w, w, w, zdajesz sobie sprawę, że są one częścią danej opowieści, natomiast tutaj mamy historię, która jednak gdzieś nie chce w pewien schemat wpadać, chce jednak być jak. Jakaś określona i mieć, mieć własną tożsamość. Więc zdecydowanie tak jest, że Together to jest film, który musimy oglądać z takim zawieszeniem powagi, z takim z z zawieszeniem wiary, bo tutaj rzeczywiście dużo rzeczy dzieje nie się wiary. dlatego. Niewiary, <laughs> tak, przepraszam. <laughs> tutaj rzeczywiście dużo rzeczy dzieje się po prostu dlatego, że ma się dziać i to niejako nawiązuje do tego, o czym powiedziałam przedtem, czyli to, jak ten określony plakat bardzo charakterystyczny wzbudził moje oczekiwania. Konkretne oczekiwania, które no nie do końca zostały zaspokojone w tym, jak ta fabuła została poprowadzona. Właśnie z powodu tych takich głupotek, o których tutaj mówimy, bo powiem Ci, że ja miałam wrażenie, że twórca miał fajny pomysł, ale nie do końca wiedział, co z nim zrobić. Wymyślił sobie, nie wiem, że właśnie, że nasza para będzie gdzieś tam i chciało się morfować w jedno, nie wiadomo co, ale nie za bardzo miał pomysł na to, jak jak opowiedzieć dookoła o tym, o tym pomyśle. Bo to, że tutaj metafory są proste, czytelne i nie jakieś wyszukane, to ja również uważam, że to nie jest jakiś duży problem. Też nie mam problemu z tym, że fabuła jest sfinalizowana w sposób, którego można się było domyślać. Tylko chciałabym więcej wiesz, takiej treści, która, która trochę by nam ten lory ubogacała, powiedziała, mhm. y, wiesz, wyjaśniła, o co tak naprawdę chodzi. No bo dostajemy opowieść taką bardzo, wiesz, balansującą na takich powierzchownych y, określeniach i, i wizualnie też, też raczej nie, nie, nie zaglądającą w głąb tego świata. No a wiesz, aż się prosi, żeby to jednak zostało trochę rozwinięte, no bo dostajemy... Może będzie prequel. Może, dokładnie, bo wiesz, dostajemy małą wiesz, za często mówię, wiesz, wiesz, dostajemy jednak małą społeczność w jakimś takim terenie bardzo zalesionym, podmiejskim, tak. Miejskim no może wręcz. Dokładnie tak i to jest rzeczywiście coś, co można byłoby fajnie poprowadzić, tym bardziej, że te takie akcenciki nietypowe typu właśnie jakieś te dzwony też nam ten świat jakoś ubogacają, ale no ostatecznie... Nic z tego nie wynika, mam wrażenie. Tak, bo Marta, ty mówisz teraz o pewnych rekwizytach, które wydają się mieć znaczenie, no i mają znaczenie, ale my totalnie nie dowiadujemy się o nich nic więcej. Wiemy tylko, że one są powiązane ze złem, które gdzieś tam w tym świecie sobie funkcjonuje, tak? Znaczy złem, tak. No z tą siłą, bo to, czy ona jest dobra, zła, czy coś, to pewnie jest też kwestia interpretacji akurat, co w sumie jest spoko, ale tak. Wiesz co, ja od razu, jak o tym mówisz, jeszcze bym dodał, że ten film... On mi się wydał jakoś tak dziwnie lekki, bo gdy usiadłem o tak, do to notatek jest duży problem, to <laughs> na przykład napisałem sobie, wiesz, takie hasła: horror mm -hmm. i humor. Tak, I ja totalnie pamiętam, że ten film gdzieś tam e, był żartobliwy, nie? że miał jakieś takie lekkie akcenty komediowe, jakieś żarciki, ale ja totalnie tego nie pamiętam. Ja nie? W sensie pamiętam uczucia, że gdzieś tam się trochę uśmiechałem pod nosem. E, może nie śmiałem w głos, ale uśmiechałem pod nosem, ale totalnie nie pamiętam konkretów. Tak jak na przykład ze Zniknięć, no to kilka bekowych scen <śmiech> będę miał wypalone, wiesz, na, na po, długo. Pod powiekami na długo raczej, <śmiech> tak? A tutaj właśnie totalnie mi się to gdzieś tam no zatarło już w pamięci, mimo, że ten film widziałem relatywnie niedawno. A co do horroru, to w gruncie rzeczy też tak się zacząłem zastanawiać, czy nie ma go za mało. Ale tak potem doszedłem do wniosku, że w sumie Together ma sporo scen horrorowych i to nawet takich w sumie jakoś też tam ciekawych, nietypowych. Tylko wbrew oczekiwaniom nie ma wiele tego body horroru, nie tego no cielesnego. No właśnie, dokładnie. To, to właśnie to odmówiałeś pewnie o tym kilka razy już. Tak, tak, tak. On tutaj jest obecny, ale biorąc pod uwagę właśnie tytuł, zwiastuny, plakat i te wszystkie sugestie, do czego ta historia nas doprowadzi, no to czułem niedosyt. Teraz może ktoś, kto filmu nie widział, pomyśli, bo jesteście zwyrolami, lubić jakieś własne rzeczy. Nie, naprawdę. W sensie, jeżeli chodzi o horror cielesny w horrorze, to tutaj... Sądzę, dwa takie momenty może trochę bardziej robiące wrażenie, ale one są też w żartobliwej trochę takiej tonacji utrzymane. Mam tu na myśli tę piłkę na przykład, nie? Piłę w sensie. <grym> tak, e, tak. Ten nóż do, do czegoś, nie wiem, czy coś. No, no to, to niby jest taka mocniejsza scena, ale nakręcona też w taki sposób, że w sumie ja się tam bardziej chyba uśmiechałem, czy tam śmiałem delikatnie pod nosem, niż tak, czułem to, strach. Totalnie. I też... No mamy gdzieś tam ciekawie powykręcane ciała, kilka nieprzyjemnie, nieprzyjemnych momentów związanych z utratą kontroli nad własnym ciałem przez kogoś tam z bohaterów, bohaterek. I mm -hmm. oczywiście większość tych scen dotyczy głównych e, bohaterów tej naszej dwójki, ale powiem ci, że e, właśnie zastanawiając się przed tym nagraniem, co tutaj możemy dzisiaj powiedzieć, e, doszedłem do wniosku, że na mnie największe wrażenie zrobiły sceny i wątki związane z postaciami pobocznymi. <śmiech> że od strony horroru ja o wiele wyżej cenię ten wątek metafory życia z czymś, co umarło który jest tam Rane. w trzech to różnych jest... momentach obecny. Przemocne. Więcej mogę powiedzieć w strefie spoilerowej. Mm -hmm. tak, I to jest to dla mnie dużo mocniejsze niż cały ta powiedzmy, horrorowa tragedia naszej pary. Tak, zdecydowanie. Ja też mam duży problem z tą warstwą komediową. Tutaj przykład, nie wiem, takiej jednej sceny, która no niby mnie rozbawiła, no jakoś tak naturalnie się człowiek roześmiał, ale tak po czasie to jednak zyskałby ten film, gdyby ta scena nie miała takiego natężenia humoru typu, nie wiem, bohaterowie zaczynają tam, wiesz, morfować w taki, a nie inny sposób i, nie wiem, próbują dostać fiolkę z walium po to, żeby swoje mięśnie rozluźnić i tak dalej, i tak dalej. No i ta scena jest poprowadzona na początku w taki dość mroczny, poważny sposób i nie wiem, tutaj bohaterka nagle rzuca mimochodem, że nie wiem, pieprzone zabezpieczenia przed dziećmi. No i to już taki balonik tej powagi czyli przebija. I Jeszcze to jest... tam jest ten running joke, bo yy, lekarz mm -hmm. przepisał tam jednej postaci diazepam, no i właśnie yy, postać pyta, Valium? No teraz to się nazywa diazepam. <laughs> diazepam. I to jest powtórzone też w tym tak. momencie. I jak gdyby, no spoko, no w sensie to też to... to, to, to ja nie wiem, czy to słuchacze teraz się zastanawiają, czemu my się śmiejemy. Nie, w filmie to jest jakoś tak zabawne, bo to jest totalnie no, od dialog po prostu. Dokładnie, A, dokładnie. Ale gdy to się pojawia właśnie w strasznej scenie, to też masz takie what the fuck. Nie? W sensie, czemu? I to jest trochę leitmotyw tego filmu, czyli w momencie, kiedy dostajemy coś, co zapowiada się poważnie, mrocznie, co gdzieś by nam ten dramat pogłębiało, no to zaraz wpada jakiś właśnie joke, jakiś taki, wiesz, żarcioch, który ma nas sprowadzić na Ziemię. I <głos> joke <to> strasznie... astronaut. <głos> joke astronaut, dokładnie. I mnie to strasznie wybijało z rytmu, bo Wtedy cały ten pomysł trochę mi zaczął wiesz, przybierać formę jakiegoś takiego sketchu, że no, niby opowiadamy o poważnych rzeczach, ale z przymrużeniem oka. No nie do końca, tym bardziej, że cały ten premis, który wokół tego filmu był, skojarzył mi się bardziej nawet nie z Davidem Cronenbergiem, co ze Stuartem Gordonem, który też gdzieś mm -hmm. tam operował mm -hmm. na takich body horrorowych tematach powiązanych z jakąś erotyką, cielesnością, seksualnością, związ ze związkami. I ja chyba oczekiwałam czegoś właśnie w taki w ten desen, w takim kierunku, może nie jakieś tam bardzo gorowe sceny, co raczej jakieś takie perwersje, nie do końca y, takie, wiesz, klasyczne zachowania y, między partnerami. Może radzenie też przez... sobie z tym, co się dzieje, gdzieś tam po drodze. No dokładnie, tak, e, dokładnie. Jakieś etapy czy coś. A tutaj tego nie ma. Ale w ogóle to skojarzenie z Gordonem, myślę, że to, to jest świetny trop, tylko znowu, czy marketingowo by się to sprawdziło? Myślę, że absolutnie nie. Bo, no niestety. No. Bo powiedzmy, Właśnie. reanimator gdzieś jeszcze tam przemyka na radarach powiedzmy widzów poza horrorową banieczką. Ale, Ale no, to też by było znowu mylące, nie gdyby to było tak, pierwsze skojarzenie. Nie? Więc... Tak, dokładnie, bo tutaj Tutaj jak najbardziej nie skojarzenia miałam z, re z reanimatorem, tylko z tymi innymi filmami tego twórcy. Tym bardziej, że to by się świetnie sprawdziło pójście w takim bardziej pe perwersyjnym, niejednoznacznym kierunku, ponieważ nie wiem jak Ty i jestem ciekawa Twojego zdania. Ja cały czas oglądając ten film nie miałam takiego, miałam takie poczucie, że, że twórca nie romantyzuje naszych bohaterów, że oni są, z jednej strony walczą o ten związek, z jednej strony chcą być razem, z jednej strony się kochają, ale z drugiej też cały czas miałam z tyłu głowy takie pytanie, czy o każdą relację musimy walczyć do ostatniej kropli krwi, czy, czy nie bywają takie momenty, kiedy już powinniśmy odpuścić, powinniśmy zadbać jakby o swoją podmiotowość, o swoje życie i czy zawsze jest konieczność, aby w tym y, związku czy w jakiejkolwiek relacji tak naprawdę spalać się aż do takiego stopnia, więc taka bardzo mocna niejednoznaczność y, tej relacji też by podbijała ten wątek wiesz, taki, taki makabreski i czegoś, czegoś mhm. dziwnego. Więc ciekawa jestem, jak ty to odebrałeś. Czy tutaj miałeś jakieś takie wrażenie? Trochę inaczej mam wrażenie. O, to znaczy, słucham cię. W ogóle, ja może jeszcze raz powtórzę. Dla mnie ten film jest filmem z kategorii luźny seans, nie? Mhm. Jak gdyby ten... Właśnie dlatego też w sumie to może być wada, bo dla fanów horroru, którzy się nastawią na właśnie coś, co nimi gdzieś tam wstrząśnie, to ten film może być za słaby przez to, no bo on nawet jak ma te mocniejsze sceny, to one jakoś tak się trochę zacierają w tej całej fabule i w tym też humorku, a jeżeli ktoś znowu jest, nie jest zwolennikiem horrorów, to mimo wszystko to kilka scen go wykręci albo kilka jumpscarów sprawi, że potem nie będzie spał po nocach, nie? jak ktoś jest bardziej wrażliwy na grozę, więc no tak Pływamy sobie w jakimś takim dziwnym limbo i nie wiadomo, komu do końca to polecić, tak. mam wrażenie. Znaczy no, głównie fanom horroru, ale tak z tym nastawieniem właśnie, że to, to nie będzie substancja i nic takiego. I właśnie to, totalnie inna historia, inny klimat, inna symbolika, inne przesłanie. No, jak ktoś mówi, że to jest substancja, to również może powiedzieć, że to są zbrodnie przyszłości, albo i ten reanimator, no. albo cokolwiek innego. Tak. Nie to tak można sobie rzucać. Tutaj akurat tego nie kupuję. Ale co do tej relacji, dlaczego mówię o tym luzie? Dlaczego od tego zacząłem? Ja mam wrażenie, że my mamy romantyzowanie przez finał, przez ostatnie dwa twisty, jak gdyby w tej opowieści. One są dla mnie takie mega, wiesz, po prostu no no no no, no jak z romantyzmu, nie? Naprawdę, <śmany> y naprawdę. Tak to odebrałeś, to ciekawe. Y więc słucham cię z No możemy w jeszcze to gdzieś tam rozwinąć, <śmany> nie? Ale miałem wrażenie, że, że, bohaterowie stają się zbyt krystaliczni wręcz na moment, nie? Że jak gdyby, zaczęto fajnie gra znowu filmowo, no bo te twisty gdzieś tam, tak jak ogólnie przewidujemy ten finał, no to to akurat są takie momenty, kiedy na moment możemy się poczuć zaskoczeni. Chociaż ostatecznie sam finał finałów jest dla mnie trochę taki znowu głupkowaty i miałki i mnie nie satysfakcjonuje. Nie jest zły, ale nie daje mi żadnej satysfakcji. Ale właśnie ta relacja, ona gdy się zaczęła robić taka trochę bardziej wielowymiarowa, nie mieć te szarości, czy to odcienie szarości, że coś tam ona była dla mnie ciekawa, a pod koniec, no okej, okay, no wiesz, kibicowałem tym postaciom, nie, gdzieś tam trzymałem za nie kciuki, więc emocjonalnie mnie to ruszało, ale ja w tym widzę trochę jednak romantyzowania i Takiego. E, kiczu, ale zakamuflowanego, nie? Że to jest okay. tak. Mm -hmm. Na pierwszy rzut oka, jak gdyby, no po prostu widzisz, widzisz te postacie właśnie w tej relacji, w tych silnych w w emocjach, i to. Ale jak tak sobie o tym myślę teraz dzisiaj na spokojnie, te kilka dni po sensie, no tak sobie myślę. Mm, Okej, okay, no, przy, no to, to są takie jednak. To są, y, może tak to ujmę. W realu mam wrażenie, że życie tak nie wygląda, nie? Że to jest coś, co się może ci przyśnić na przykład, nie? Gdy właśnie no, ślisz, nie śpisz obok partnera, partnerki i sobie wyobrażasz właśnie finał czegoś takiej historii, to możesz sobie wyobrazić, że tak się zachowasz na przykład, czy coś. Ale mam wrażenie, że w realu y, to, to tak nie działa, nie? Że trochę im, y, pewne decyzje i słowa za łatwo przychodzą. Ok, to powiem inaczej, jeżeli chodzi o te moje odczucia co do gdzieś tam warstwy oceny tej relacji i tego, w jakim kierunku zmierza. Chodzi mi o to, że trochę miałam takie odczucie po obserwowaniu tego, jak, jak oni się rozwijają, jak się docierają bądź nie, że jest bardzo cienka granica między relacją niejednoznaczną, pełną szarości, a relacją toksyczną. I wydaje mi się, że im bliżej finału, to gdzieś to wahadło przechyla się na stronę bardziej toksyczności. To jest takie, kurde, mocne słowo i boję się, że gdzieś tutaj... To chyba w strefie sporekowe będziemy musieli pogadać, bo tak, tak. nie wiem, czy ja cię dobrze rozumiem, ale w sumie to jest ciekawa, ciekawa myśl, no. Tak, także, także do tego wrócimy i mówię o tym, ponieważ te niejednoznaczności, które gdzieś mi się tutaj kręcą w głowie, świetnie zespoliłyby się z językiem kinagrozy, czyli z czymś dziwnym, czymś powykręcanym, nietypowym i tego mi w tym filmie trochę brakuje, czyli takiego pójścia krok dalej, nie zatrzymywania się na samym pomyślę, no bo pomysł mhm. jest fajny, no ale co więcej, prawda? Właśnie, zamiast prequela to sequel by się wszedł. <laughs> mhm. Tak, tak. I i to jest, tak, taki... i tu jest sporo mhm. fajnych rzeczy, które nie są za bardzo rozwinięte. Właśnie tak jak mówiłem, nie? to życie z czymś martwym na przykład, to jest mega ciekawy w ogóle koncept, mega brutalny, horrorowy w ogóle. I pojawia się tutaj w trzech różnych wątkach, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest przy Przytłoczony tak wieloma innymi rzeczami, i nawet część widzów może o tym zapomnieć Zaraz po sensie. Ja sam miałem problem z interpretacją jednej sceny, i dopiero po chwili do, właściwie robiąc notatkę, chcę później na chwilę. Dlaczego coś tam zaszło w jaskini nie? za drugim razem? I potem do mnie mhm. dotarła chwila. No tak, bo to jest ten wątek, to jest to, to, ten klucz. Nie? który jest mi wpychany do gardła, ale po prostu przez te inne rzeczy mi to umknęło i i znowu trochę wychodzić, brak tego lory, no bo też w kontekście tej toksyczności, czy jak zwał, tak zwał, nie jak interpretował, tak interpretował. Tutaj ciekawe by było wprowadzenie takiej pewnej niepewności które rzeczy wychodzą od postaci, a które może pod wpływem tej siły, która tam na nich działa w tym świecie przedstawionym. Nie? Że może część rzeczy jest ich i na przykład trzeba znaleźć to właśnie tego siebie, swoje uczucia, swoje emocje, potrzeby i to, czego chcemy, potrzebujemy, czy czego się boimy. A może część jest gdzieś tam trochę Wygenerowana przez otoczenie, tę siłę, i tak dalej. A tutaj mam wrażenie, że znowu to jest tak raczej prosto pokazane. Tak, jest kryzys, nie? Potem trzeba ten kryzys przełamać, i tyle. Tak, tym bardziej, że tutaj też tak mam wrażenie, są trochę zagajone takie wątki. Jakiejś takiej utraty kontroli nad, nad własnymi reakcjami, nad własnym Aha. ciałem, to odnośnie tego, o czym mówisz, czyli właśnie tego podziału, ile reakcji jest bohatera, bohaterki, a ile tej siły, która na nich działa. I to jest fajny motyw horrorowy, prawda? No bo mamy, wiesz, inwazję porywaczy ciał i inne tego typu rzeczy, które gdzieś... gdzieś mm, zrobiły podwaliny pod tego typu historie. I tutaj dodatkowo mamy to jeszcze połączone z jakimś takim folklorem, jakiejś, nie wiem, sekciarskiej przestrzeni. Tylko znowu, to jest takie pokazanie w półkroku tego, co mogłoby mhm. wybrzmieć fajniej, gdyby jednak zostało temu poświęcone więcej czasu, bo potencjał w bohaterach był. I tu mnie bardzo y, ręka świerz żeby y, spoilerować, ale jeszcze się... No to już, już, już tak. No to podsumujmy. Y, tak. Ja to tutaj może jeszcze go zauważę, y, to jest w sumie ciekawe, bo to jest trzeci film, który obejrzałem w, teraz właśnie w sierpniu w kinie horror po Bring Her Back i Weapons, i w każdym z nich, tak naprawdę lore jest bardzo mocno ograniczone. Nie całe to powiedzmy nadprzyrodzone, okultystyczne, etc., Mambo Jumbo jest uproszczone i nie, nie ma żadnych właśnie genes panów, pań, ekspozycji, nieekspertów, magicznych ksiąg, które wszystko tłumaczą czy coś. Tak naprawdę dostajemy jakieś tam strzępy informacji i radź sobie z tym, co w sumie mimo wszystko jest myślę fajną tendencją, nie? Tak jak y trochę bym to na przykład tutaj właśnie też może coś rozbudował, bo trochę mi się tam nie wszystko klei. Yy, tak jednak yy, chyba lepiej nie jest tak niż jak te, nie wiem, 30-40 lat temu próbowano wytłumaczyć wszystko. Zawsze musiał się pojawić nagle jakiś szaman, który po prostu zna akurat konkretnie tę historię tego demona, tego, ten upiór, tę sekcję, te, te, tak, tak. tłumacząc nam wszystko. Yy, no tak, no bo to jest znowu bardzo cienka granica między punktem A a B, czyli nie wiem, między tłumaczeniem nam wszystkiego, a po prostu gdzieś ubogacaniem świata przedstawionego, więc to prawdopodobnie trochę zależy od tego, czego czekujemy od, od danej historii. Chociaż w przypadku akurat Bring Her Back ta kameralność no, totalnie działa na korzyść tej historii, mhm. a tutaj jednak... Historia trochę wychodzi poza takie, wiesz, przysłowiowe cztery ściany domu, bo tutaj jednak znaczenie tego miejsca, gdzie jesteśmy, jest bardzo ważne. To nie jest mhm. przypadkowe miejsce akcji, więc jednak, wiesz, połaziłabym bardziej po tych lasach, jaskiniach i, i wszystkim dookoła i zobaczyła, co tak naprawdę pod kępką mchu się kryje. No bo, kurde, to jest fajne, nie? Tylko... Mhm. Tak, jakby trochę zabrakło pomysłu, wyobraźni, w którym kierunku pójść, jakby twórca trochę stwierdził, że okej, okay, mam, y, mam pomysł, mam przepiękne sprawy. To będzie aktorów. tylko takie właśnie wyjaśnienie na, na papierze tak. na, w dwa zdania no. na kolanie i, i tyle. No. Dokładnie Dobra, no tak. to y, ostatnio rozmawialiśmy o Weapons, i mimo iż Weapons od strony technicznej i aktorskiej, moim zdaniem, przebija together, y, jest lepsze. No to sam seans, jak pamiętacie, mi wszedł gorzej. Dla mnie tu to jest taki solidny film, tak? Nie chcę powiedzieć, że średniak, bo to nie jest właśnie, nie wiem, 5 na 10 czy coś takiego. Takie coś byle jakiego do zapomnienia, tylko solidny, luźny film, który niestety trochę będzie do zapomnienia, bo mam wrażenie, że on się zawsze w pamięci w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni. Ja Teraz już naprawdę te żarty totalnie. czy coś, jak, jak rozmawiamy, to coś mi się tam delikatnie odkleja, widziałem to przecież kilka dni temu, nie. Ale dla mnie tu to jest takie 7 na 10. Jest o, naprawdę totalnie, w ja też. porządku. Mhm. Ale nic poza tym, bo wbrew pozorom 7 na 10 to nie jest wcale jakaś dobra ocena, wbrew pozorom. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie tego typu filmy to są właśnie takie solidne produkcyjniaki, które nie zrobiły na mnie większego wrażenia, ale doceniam za rzemiosło i, i w ogóle... I w ogóle tyle, nie? No mm -hmm. i, tak. i Albo trochę, w trochę stronę filmy, które gdzieś tam były trochę ambitniejsze, ciekawsze, ale nie dowiozły, tak, w jakiś sposób. Tak, no to... tak, tak. I, mm -hmm. I trochę to jest przypadek Together, właśnie, gdzie rzemiosło jest naprawdę na, na wysokim poziomie, ale nie ma tej iskry, nie? która by gdzieś tak, nas zatrzymała. Dźwiękowo i wizualnie on też jest, on jest w porządku, nie w sensie on nie ma żadnej sceny, która by jakoś zapadła w pamięć na lata. E, A to jest ma tam też trochę cieka choreografii ciekawej, ale tak. to też nie są momenty typu, nie wiem, Regan w egzorcyście, coś co będzie z no gifem, memem i każdy będzie to znał. Nie? Ale tutaj fajnie są na przykład wprowadzone ciemne kadry, ciemny, ciemne plany i, i to jest też sztuka, żeby pokazać to na tyle dobrze, żeby działało, a nie żebyś po prostu miał wrażenie, że nic na ekranie nie widzisz. Ale to, to też jest... coraz częściej dobrze wychodzi. nie? Mam wrażenie, to że prawda. od roku czy dwóch, yy, bo kiedyś to był duży problem, Także albo po prostu wszystko było jakoś tak prześwietlone, komicznie, albo, albo właśnie rzeczywiście nic nie widziałeś, co czasami było spoko, jeżeli film rzeczywiście miał yy, Wyspam Roku, Kawiat, ona ma takie mega mroczne sceny, ale tam to jest całkowicie świadome i to jest wykorzystywane. Nie? To jest stylistyka na potrzeby też pokazania treści i straszania mm -hmm. widza, a nie po prostu fakt, że nie mieli pomysłu co z tym zrobić, czy tak im wyszło, bo technicznie tak, nie ogarnęli. Tak, tak. Ale no, mam wrażenie, że od kilku lat jest troszkę z tym lepiej. No. I tutaj też to nie jest tylko powiedzmy jakiś chwyt wizualny i tyle, bo też wydaje mi się ten, ten mrok, Czarne ujęcia, ciemne plany też fajnie wydobywają na wierzch problemy emocjonalne, z jakimi zmaga się nasz bohater, ponieważ im w ciemnościach mam wrażenie, że budziły się jego jakieś obawy, demony i tak naprawdę dźwiękowo to jest rozegrane na tyle spoko, że gdzieś potrafi wzbudzać niepokój. Paradoksalnie nawet bardziej, gdy oglądamy te sceny w domu, gdzie bohater, bohaterowi wydaje się, że słyszy takie bardzo, bardzo mocne zarzuty ze strony swojej partnerki, niż w jaskini, które są takie no już powiedzmy typowo survivalowe. Także no, mhm. jest, jest to na pewno coś ciekawego, co mimo wszystko zapamiętam. Mhm. I teraz kończąc przed strefą spoilerową jeszcze zaznaczmy, że my wiemy o procesie w sprawie praw autorskich, i właśnie o kontrowersjach wokół scenariusza do Together, bo twórcy filmu Better Half z 2023 roku zarzucają twórcom Together, że wykorzystali ich scenariusz i po prostu splagiatowali wszystkie tam główne pomysły. Shanks, czyli właśnie reżyser i scenarzysta broni się, że różne wersje scenariusza miał już wcześniej i nawet y, którąś z nich zarejestrował w, gdzieś tam właśnie w 2019 roku bodajże. A twórcy Better Half znowu ogłosili, że oferowali rolę w swoim filmie Alison Brie i Dave'owi Franco, ale w 2020. tak? Więc no, jeżeli te daty się zgadzają, no to w sumie Shanks tutaj wychodzi z tego obronną ręką. No ale też trzeba pamiętać, że w sumie to też nie są pierwsze kontrowersje wokół chociażby postaci Brie, no bo jej inny film to jest Koniaka, to chyba było po polsku, The Horse Girl też był oskarżany o plagiatowanie The Good Inside My Ear. Wcześniej jeszcze była mała aferka z Franco, ale nie z Dave'em, a z Jamesem i Riff przy okazji Spring Breakers i tak dalej. Wiecie, no to, to nie jest przyjemne, gdy się widzi te, tego typu akcje, ale no też umówmy się, nie nam wyrokować, zwłaszcza, że film Better Half nie ma dystrybucji, nie da się go obejrzeć, sprawdzić tak, i tego jakoś porównać. Opieramy się po prostu na takiej kontrowersji słowo przeciwko słowu, studio przeciwko studiu. No może większy gracz okrad mniejszego, a może mniejszy... Próbuje ugrać coś na sukcesie tego większego, tak? My tego nie wiemy, dlatego po prostu skupiamy się na filmie, na tym, co nam się podobało, co się nie podobało. Jak mm -hmm. no raczej nam się podobało, ale też no, bez jakichś wielkich zachwytów. A to ta sprawa, no to po prostu mm -hmm. niech się skończy w sądzie i tyle. I ten, kto zawinił, niech zwraca hajs czy coś. Czy... <głos> tak, to ja tylko tutaj dopowiem do tego, co już powiedziałeś, poza tym, że właśnie, no tak naprawdę nie mamy możliwości zobaczyć tego drugiego filmu, żeby jakoś skonfrontować te zarzuty z stanem faktycznym. No to jeszcze wiesz, no, sam fakt, że tutaj cały czas mówimy o tym, że Together nie odkrywa Ameryki, że posiłkuje się raczej prostymi metaforami, czy w ogóle prostymi historiami, skojarzeniami, emocjami, które bardzo dobrze znamy z życia i to też są rzeczy, które kino opowiada na wszystkie strony w wielu filmach i to nie są jakieś motywy odkryte nagle, tylko raczej coś, co jest przemielane w przeróżnego rodzaju gatunkach, filmach, więc na ile tutaj mówimy o jakichś podobieństwach tematycznych, a na ile o, nie wiem, scenach jeden do jednego. I to Ale też to wydaje mi się... Ale ja też jestem ciekaw na przykład, na czym stanęła ta sprawa z koniarą, bo jak tam słyszałem te zarzuty, nie, odnośnie mhm. tych tematów wspólnych, coś tam, to to mi się wydawało właśnie tak jak teraz mówisz, nie? No, w sensie no, no, to, to, to, znam tysiąc filmów, które miały takie rzeczy. No dokładnie. Ale na YouTubie są u nas przykład, do, dostępne takie porównania e, scen. Może nie, że scena po scenie, tak czasowo jeden do jednego, ale no dopasowanie różnych scen i rzeczywiście tam jest tyle podobieństw i to takich dziwnych oh wow. podobieństw, nie? że okay. aż absurdalnie się to ogląda, że sceny ala snu czy czegoś, no to są tu i tu, nie? Tam postać jest może w innej pozycji czy na trochę innym tle, ale ogólnie to wygląda naprawdę jak, jak strasznięte. Nie wiem, na czym to stanęło, tak? Może no, z drugiej strony to też jest filmik, który tam ma, nie wiem, 10 minut y, z filmu, który miał, nie wiem, półtorej godziny czy dwie. Mm -hmm. y no to może no, po prostu ktoś to tak zmontował, ale czasami y, no nie, jeżeli, oczy ze zdumienia. Tak, no. jeżeli mówimy o jakichś konkretnych charakterystycznych scenach, na której każdy nie wpadnie, prawda? Ale tutaj też niby powraca płyta Spice Girls, nie? I z jednej strony no no to, to, że wybrano ten utwór Spice Girls, to jest akurat logiczne, no bo on pasuje tematycznie. Przecież tytułem pięknie, pasuje. Dobra. Ale to, że wykorzystano płytę winylową Spice Girls, no to, to już jest takie, wiesz, no jeden z takich detali, który jest trochę dziwny, ale no to tak jak mówię, no to sąd musi ocenić, tak? tak? Ktoś to po prostu będzie miał te dwa scenariusze przed nosem, zobaczy właśnie kiedy, który był zarejestrowany, kto miał do czego wgląd, w kiedy i tyle. Tak, To my tak, możemy no sobie debatować, ale to sensu nie ma. Gdybać dokładnie i powiem Ci, że też jestem ciekawa wyborów Dave'a Franco aktorskich, ponieważ krążą pogłoski, że Dave Franco miałby zagrać. No, postać z ostatnich y, miesięcy, czyli y, Luigi'ego Manione, y, uh -huh. czyli tego gościa odpowiedzialnego no, za y, wiemy co. Ciekawa jestem, na ile wybór akurat takiego scenariusza gry y, w, akurat Together w takim filmie dziwnym, wykręconym i, i w ogóle nietypowym nie jest też trochę podyktowanym jakimiś y, dalszymi planami na wiesz, pójście w kierunku takim mniej oczywistym, horrorowym, groźnym ale to tak Ale tak tutaj tylko też umówmy stentuje. się, Franko, po prostu wizualnie jest rzeczywiście jakoś tam e, podobny, nie? Nawet jak o tym powiedziałaś, to, to, to, to, to widzę to, Totalnie, nie? Totalnie, w sensie. tak, tak, tak, mm -hmm. tak. No, także to tak już e, konkludując e, część bezspoilerową. Mm -hmm. Dlatego wszystkich, którzy film nie widzieli i nie chcą poznać szczegółów fabuły, no to im dziękujemy za uwagę. Trzymajcie tak się, Dzięki. a jeszcze zapraszamy na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! Witam cię ponownie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, ja może zacznę od tych y, głupotek, tak? Zrobimy mały rancik, powiem <laughs> ci, Jestem gotowa. że. W sensie, jakoś to kupiłem w kinie, nie? Ale bohaterowie trafiają do kaplicy sekty która jest teraz pod ziemią, jest jaskinią. Mm -hmm. Tam W ogóle nie wiem, jak, się, jak to jest, że ona się zapadła i tak dalej, ale co ciekawe, tam podłoga tej kaplicy, czy teraz jaskini to w ogóle wygląda jak tkanka, tak? To nie wygląda jak po prostu skała, beton, czy coś innego, tylko jak jakaś skóra, czy coś to jest takie w sumie jak ze zbrodni przeszłości, mam wrażenie. Ale właśnie bohaterowie idą na spacer i oczywiście oni nie idą tam na spacer przypadkiem, bo wysłał ich tam Jamie, który jest właśnie byłym kultystą i on o wszystkim wie i on im powiedział idźcie tam na wędrówkę po lesie i oni idą na wędrówkę po lesie idą szlakiem i ten szlak się kończy i jak się kończy, to oni wpadają do jakiegoś tam zapadliska dziury w ziemi, ale to jest tak kurde głupie, w sensie jaka jest szansa, nie? że oni idąc tam wpadną w tę dziurę jeszcze oboje nie? W, sensie, w sensie Jamie nie mógł tego przewieźć, ale dobra, no już wpadli no i ja totalnie nie czaję, co tam się dzieje, no bo tam pada deszcz, tak? ale to nie jest jaskinia głęboka na 40 metrów czy coś a oni właśnie stwierdzają zostajemy tu tak, ale tak. mamy mało wody Tim wyciąga z plecaka coś, co wyglądało jak butelka wina. Ja myślałem, że on wino wyciągnął nie? i że po prostu stwierdził, że sobie zrobią piknik, no ale no wpadli, no to po prostu otworzy wino tam gdzieś na dole, a on po chwili nie pije właśnie z tej butelki, tylko pije z dziury w ziemi. Akurat ta trwała ulewa, tak? No okej. Okay. Więc może nie, uznali, że nie będą wychodzić od razu z tej jaskini, no bo ziemia tam się będzie obsuwać, jest mokro i tak dalej, ślisko, ale właśnie jest ulewa, więc ja bym zebrał może tam deszczówkę czy coś, a nie pił z jakiejś dziury. Nie wiadomo, co tam było, płyna, pływało, umarło i tak dalej. Po powtórzę, podłoże tej jaskini wygląda jak ciało. Ono nie wygląda naturalnie, więc to już powinno jak gdyby sugerować, że nope, nie dotykamy tego, etc. Ale nawet, gdyby to była zwykła jaskinia, no to w tej wodzie mogą być miliony bakterii, metale ciężkie, inny syf, martwe zwierzęta, i oni tam spędzają raptem chwilę, więc to nawet nie jest tak, że im się chce pić jakoś mocno, Także mają silne pragnienie, że był jakiś mega gorący dzień, a oni szli przez wiele godzin, czy coś takiego. No i jeszcze oni mają te ostatnie łyki wody w bidonie, więc po prostu mogli się tym podzielić, tak? Też nie rozumiem, czemu oni w ogóle tam śpią. <śmiech> to też było takie no w zasadzie łaj, tak. nie? Ja czaję, że oni mogli przeczekać te opady, nie? Stwierdzić, że no niech trochę ta ulewa się skończy, to wtedy będzie prościej się gdzieś tam wydostać, żeby się w tym błocie jakoś nie ślizgać czy coś, ale czemu ktokolwiek miałby tam nocować? To jeszcze ktoś może pomyśleć, no bo to będzie horrorowe takie, nie? że nocują w jaskini. No właśnie nie, to nie jest nakręcone horrorowo w ogóle, tam nie ma za bardzo napięcia. Oni dosłownie tak. wpadli, napili się wody z dziury i poszli spać, <laughs> jak gdyby nigdy nic. I jeszcze potem Tim w drugiej połowie filmu wraca do tej jaskini i on był pod domem. I on poszedł do tej jaskini, tam powalczył z potworem, wrócił, my śledzimy różne, różne wydarzenia równolegle i to zajęło mu dosłownie moment. Jego tam nie było, nie wiem, no, kwadrans czy coś, więc jeszcze jak ta jaskinia była tak blisko domu, to ja już totalnie nie rozumiem, nie? czemu wcześniej nam sugerują, że to jest jakiś skraj szlaku, nie kończy się szlak, został ostatni łyk wody w bidonie, idą tam spać czy coś. Co tu się wydarzyło? Tak, dosłownie wystarczyłoby odkręcić bidon i poczekać, aż deszczówka do niego spadnie. Nie wiem, wystawić język i, i zmoczyć wargi, cokolwiek, tylko nie pić jakiegoś syfu właśnie z kałuży na, w jakiejś dziwnej jaskini. Także tak, zdecydowanie to są te, te takie głupotki, które wzbudzają niezamierzony śmiech. Ja powiem Ci, że mimo wszystko też krzywiłam się na to, że oni nie wyszli od razu z tej jaskini. Okej, okay, pada deszcz, jest ulewa, ale jednak jednak wydawało mi się to też takie głupie, że od razu obserwujemy jakieś takie zrezygnowanie ich jako pary, że zostajemy, nie próbujemy nic, czekamy i w ogóle zapadamy się w sobie i to Jeszcze też może... Y Proszę, Bo my tam mamy też ten osprzęt taki kościelny, nie jakieś nawy, jakieś drewno, coś tam, więc to nie jest też tak, że oni wpadli na skała nie? Ja bym spiepsiała po prostu, tak. I że tam po prostu nie ma jak wyjść, tylko oni nawet mogli użyć tej, tych rzeczy, które tam są pewnie, żeby jakoś, nie wiem, się podsadzić, czy coś, oprzeć o coś nogę, może coś tam właśnie wyrwać, wyłamać, etc. A do tego to jest mega dziwne, oni prawie o tym nie rozmawiają, tylko tak na zasadzie, typa, czy nawa kościelna, nie? Tak, o Tak, <suszy> I luz. to ja się napiję wody z podłogi. Tak i to naprawdę odbiór tych scen jest uzależniony od naszego podejścia do takich głupotek. Ja mam różnie z tego typu rzeczami. W niektórych horrorach jestem w stanie wybaczyć, że coś się dzieje po prostu dlatego, że musi się wydarzyć, że musi pchnąć akcję do przodu. Tutaj akurat y, jakieś takie to cyniczne mi się wydawało, bo fakt, że ci bohaterowie zostają w tej jaskini tak naprawdę służył wyłącznie temu, żeby trochę tą atmosferę między nimi zagotować, tam zaczynają się, nie wiem, przekomarzać, kto jest, kto jest winny, że nie wiem, ty nie masz telefonu, ty coś tam, nie masz wody i tak dalej, i tak dalej. I to zajmuje za dużo czasu, który mógłby być, mógłby zostać przeznaczony na coś zupełnie innego, lepszego i ubogacającego nam ten sens, Tym bardziej, że no właśnie im bliżej finału, no to się zaczyna robić mroczniej, poważniej, pojawiają się te te wątki, wiesz, właśnie tej sekty, tych emocji związanych ze stratą i tak dalej, i tak dalej, no ale w międzyczasie jeszcze dostajemy właśnie jakąś idiotyczną posiadówę w jaskini. Bohaterowie w ogóle przykrywają się jakimś kocem, chill out, odpoczynek i tak dalej, i tak dalej, no... Po co, nie? Mm -hmm. Po co? Ale Tym bardziej, też... że jeszcze tylko dopowiem, że bardzo podobna scena jakiegoś takiego starcia z tajemniczym bytem i w ogóle z jakąś istotą przejmującą nasze cechy była na przykład w Significant Other z Michael Monroe. Trochę mi się ta scena skojarzyła właśnie z tamtym filmem, gdzie też dzieją się rzeczy w jaskini. Nawet ta jaskinia trochę podobnie wygląda w tej takiej swojej tkankowatości. I tam jednak to było... Już w takim kluczu typowo grozowym, fantastycznym, a tutaj było trochę śmiesznie, trochę strasznie, trochę nijak i. Trochę głupio, nie? Tak w sensie bez głupio, sensu. nie? I, i, I właśnie to się przewija w wielu momentach tego filmu, że trochę reżyser miał problem z wyborem konkretnego nastroju, z pójściem w jakąś konkretną stronę. Wiesz, trochę. Czasami miałem wrażenie, że kręci horror dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią horrory. Także tak, chcę... ale znowu dla nich jest za mocne, mm -hmm. moim zdaniem. nie? No bo tutaj te Trochę wykręcane też. ciała, to jak tam, nie wiem, już mili zostaje przyciągnięta i tam jest wykręcona i tą twarzą jeździ i się unosi w powietrzu po, po drzwiach, nie? czy coś, no to to już są takie rzeczy, które jak ktoś nie ogląda horrorów, no będą mu się śniły po nocach pewnie, więc... Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tym bardziej, że też tutaj się pojawiają takie dość powiedziałabym nawet trigerujące sceny, jak nie wiem, podcinanie nadgarstków mm -hmm. i, i to jest pokazane w taki no, dość przejmujący sposób bym powiedziała, tym bardziej, że zostaje nam to już jakoś tam dopowiedziane, wokół tej sceny jest dopowiedziany ten wątek właśnie straty partnera właśnie tego naszego nauczyciela i tutaj, nie wiem, dostajesz kobietę, która ma pochlastane nadgarstki, no to jednak już, taki, już te twoje emocje wchodzą na inny level, tylko no mm -hmm. To jest, to jest finał, ale nie? Ale właśnie, te nadgarstki służą trochę twistowi z finału, ale wspomniałem o tym, że ten film jest przewidywalny, no bo jak gdyby tytuł to jest together. My w scenie otwarcia widzimy właśnie jakieś zespojone psy. Potem właśnie widzimy, że ci, to ciało bohatera i bohaterki się klei już w tej jaskini, tak? Oni tam to tłumaczą tak. jakąś pleśnią, czy coś. Też tak głupie, nie? Na zasadzie Ciało nam się skleiło, tak? Mamy jakieś blizny, rany, a to tak. jakaś pewnie pleśń. Oni potem jeszcze potem robią z tego żart, bo w którymś dialogu powracam, mówię, że to pleśń. A ty myślisz, że się na ja tym znam? Tak Ta. sobie powiedziałem. Tak? Znaczy to jest znowu śmieszne, no bo głupie, tak, absurdalne i przez to śmieszne, ale jak gdyby to, że oni. Nie mają tutaj żadnej takiej reakcji, właśnie: what the fuck, nie? W sensie, co to za miejsce, Tak czemu tak się dzieje? Mamy blizny na ciele, jak gdyby, tak? Okaleczone ciało, hello, może coś z tym zróbmy, przemyjmy to, pojedźmy z tym do szpitala. A to oni tak naprawdę to ignorują. Ale no, wiemy, że dojdzie do jakiegoś zespojenia tych ciał. tak? Mamy tytuł, mamy plakat, mamy tę scenę otwarcia. Jedna postać wprost mówi o związku jako rozdzielonej jedności i tak dalej, i tak dalej. Więc wiemy, że do zespojenia dojdzie. Pytanie tylko w którym momencie i w jaki sposób? I jak to się zakończy dla postaci? No i tutaj mamy ten magiczny magnetyzm, bohaterowie próbują jakoś tam z nim walczyć, starają się utrzymać autonomię, co tam momentami jest jakoś zaskakujące i ciekawe, ale no wiemy, że i tak dojdzie do tego połączenia w którymś momencie. No i gdy w finale pojawia się sugestia, że Tim się zabije, tak? Że Tim stwierdza, że no nie możemy pozwolić na to, żebyśmy się połączyli mhm. tą, tą dziwną, mityczną siłą, tak? Nie wiadomo w ogóle, czym będziemy po tym wszystkim. Kocham cię, mili. Więc ja się zabiję, tak, a może wtedy ty będziesz mogła żyć dalej, no bo ten magnetyst chce mnie połączyć z tobą, no to jak mnie nie będzie, no to no to właśnie wtedy, może ty byś mogła żyć. Yy. I dla mnie to jest takie mega romantyczne i właśnie przegięte, nie? W sensie no bo ja jednak. Pierdicze. Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo totalnie to jest niesamowite to, co mówisz, bo właśnie w moim odczuciu, w tym dokładnie momencie ta relacja zaczęła się robić turbotoksyczna, więc po prostu nie moglibyśmy chyba w tym momencie być <śmiech> po bardziej przeciwnych <śmiech> stronach, yy, ale tak tylko zagaiłam, więc słucham cię dalej. Mhm. I w tym momencie mamy twist bo Mili była okaleczona przez Jamie'ego, co nie ma żadnego sensu, bo on tam mówi, żeby że to, że przyspieszyć można proces, jak się tam e, oni w tych oficjalnych rytuałach w sekcie sobie podcinali nadgarstki, żeby krew też się łączyła jedna mm -hmm. z drugą i że i to niby może, jako, może rzeczywiście to przyspieszało jakoś, tak? Ale no to jak oni stali blisko siebie i świadomie zgodnie, gdyby potem te ciała jedno do drugiego przykładali i one się łączyły, a, a ten po prostu podcina rękę i tak i co to ma być, nie? W sensie sensu to żadnego nie ma. Więc tutaj jest taki twist, bo okazuje się, wygląda tak, jakby Mili umarła, nie? Wykrwawiła się w mm -hmm. tym momencie już i wtedy Tim się nie musi zabić. I to mi się wydało świetnym zakończeniem mimo wszystko, tak? Poza tym, że znowu Deus Ex Machina i głupota, to świetne zakończenie przez to, że Tim, który może nawet rzeczywiście byłby gotowy się poświęcić, tak? Że nie wiem, ma to poczucie winy, może to jest ta toksyczność, tak? Że on jest tutaj Czuję się, że rzeczywiście był ciężarem i teraz, że on odcina tę kotwicę powiedzmy od Mili. Tak jest. I może właśnie był gotowy do... No skrajnego, takiego naprawdę absolutnego poświęcenia, a tu się okazuje, że, że, że to nie ma sensu, tak? I jeszcze może żyć z poczuciem winy, że, że nie uratował nie? tej ukochanej czy coś, i że może nawet jest tą kotwicą, która ją zaciągnęła na dno, czy coś. To psychologicznie by było mega ciężkie, ale mi się mega mocne i fajne. Takie do zapamiętania właśnie sprawiłoby, że ten film. By zapadał w pamięć. A tu się okazuje, że mili niby pada prawie, że martwa, ale no, tym ją zdążył złapać za ten w nadgarstku, No i chciała się połączyły, i w ten sposób on zatamował krwotok, jakoś się ożywił. No i y, okazuje się, że. Y, w tym momencie proces się też zatrzymał, bo my musimy mieć dialog, co też jest mega głupie. Tak? Tu już po prostu ten magnetyzm działał na 100%, yy, wciągało ich w siebie, ale w momencie, jak on tam ją dotknął, zatamował, to to jeszcze jest moment, żeby pogadali o tym, żeby ona się odsknęła i <bym> powiedział, patrz, uratowałem. Znaczy nie, nie mówi, że ją uratował, ale tak, no wiedziałem, że... Jestem bohaterem. Że, tak, no to jest tak głupie, nie? W sensie znowu nielogiczne, że proces się zatrzymał, no a potem widzimy, że Wiedzieliśmy, że rodzice mają ich odwiedzić, rodzice Mili, tak, teściowie, Tima w weekend. No i na koniec właśnie teściowie przyjeżdżają, mamy właśnie cięcie po tym, gdy dowiadujemy się, że Tim uratował Mili, no i mamy cięcie, i teściowie dzwonią dzwonkiem, no i otwiera im Tili, czyli już połączenie Tima i Mili, tak, w jednym ciele Tili. Logicznie. Powiem ci, że ja totalnie czekałam w tym momencie, aż drzwi otworzy ten stwór, który się tam pojawił w tej jaskini, bo tutaj też nie powiedzieliśmy, że gdzieś tam w tle pojawia się wątek jakiejś pary, która zaginęła w tym, w tym okręgu, w tej okolicy. No i właśnie w jaskini dowiadujemy się, co, co się z parą stało i jak ta para teraz wygląda. I bardzo kibicowałam, żeby... Te wizualia zostały powtórzone właśnie w tym ostatnim ujęciu. Ale wiesz, dlaczego nie zostały? Yy, no, załapałaś czy nie? Chyba mi to umknęło. No bo na koniec, jak gdyby my rzeczywiście widzimy takie idealne połączenie, tak? To mhm. niby w ogóle też tego nie czaję, bo tutaj ta ekipa od efektów o tym opowiada, że to nie jest CGI, no bo oni wzięli BRI, dali jej perukę, ale potem nałożyli na nią usta i brodę Franko nie? Więc w sumie mm -hmm. to jest ceriezgo, nałożyli sztucznie no, jakoś twarz na ten dokładnie. obraz. Dokładnie. Ale tak próbują się tłumaczyć, że nie, no bo to, że to jest kolaż, pitu-pitu jakieś takie, no nieważne. No, ale ten efekt powiedzmy, no okej, okay. no rzeczywiście widać taką hybrydę, nie? Taką krzyżówkę, tak. która zachowuje cechy fizyczne obu postaci yy, i faceta, i kobiety. Które widzieliśmy w filmie, tylko, że to jest właśnie, nie ma w ogóle eksplorowania tego życia we wspólnym ciele. To jest wszystko. Taka krótka migawka. Widzimy tych rodziców, oni nawet nie reagują, nie krzyczą, nic nie mówią, nie dziwią Znowu się. Ten viral, nie? Znowu ten wiral, nie? Znowu taka klatkowość do puszczenia w obiegu. Tak, i to jest zabawne w sumie, nie? No bo w sensie ta to, to, to, to nowa postać no, wygląda na takiego ładnego hollywoodzkiego człowieczka, tak? Który to po prostu <laughs> tak, ma cechy tak, tak. tych obu bohaterów, bohatera i bohaterki. Ale właśnie to się trochę gryzło mi w kontekście mitologii świata. Wiemy, że w ramach tej sekty ludzie dobrowolnie pozwalali się jednoczyć, co było takim ekstremalnym rodzajem, powiedzmy, ślubu. Pili wodę z tej jaskini, pozwalali magnetyzmowi działać i potem stawali się jednością, no i Jamie jest taką właśnie jednością, tak, z dwóch postaci. Potem ta świątynia się zawaliła, ale magiczne źródełko wciąż tam jest, więc można po prostu je dalej wykorzystywać, w sensie wodę, tak, a prowadzić sekciarską działalność po prostu gdzieś indziej, postawić drugą kaplicę czy coś, więc Ty. czemu to muszę tam ktoś wpadać przez dziurę i tak dalej. Totalnie tego nie rozumiemy. No ale sekta jednak zniknęła. Wiemy tylko, że jest Jamie. Ja myślałem też, że może Jamie jest jakimś kapłanem tej sekty czy coś, no ale właśnie. nie. On jest po prostu kimś, kto wziął kiedyś tam ten ślub. No i tak jak wspomniałeś, przed naszą parą była ta inna dwójka, którzy napili się i zespoili, ale nie w idealną wypadkową, a w taki potwór, w takiego potwora monstrum jak z Sosia, Carpentera albo z Resident Evil. Mhm. I jeżeli dobrze zrozumiem, bo to jest moja interpretacja, ale wydaje mi się jednak gdzieś tam sensowna, to dlatego, że facet zabił się w trakcie zespajania. Że on miał nóż czy coś wbity w siebie i to nie ma sensu tak logicznego, bo jak niby to zrobił w momencie, gdy ich ciała są sklejone, nie? W sensie fizycznie to jest niemożliwe, ale stwierdziłem, że no i to też w sumie, skoro zabójstwo, skoro on, on się jak gdyby zabił, a mieli być jednością, no to czemu zabójstwo jednego nie zabiło obojga? No ale abstrahując od takich rzeczy, wydaje Młowa mi się, paruje. że to jest trzeci wątek z cyklu metafory życia z czymś, co umarło. Bo mamy historię o tym, że Tim żył z martwym szczurem w gniazdku, który się przepalał, tak był rażony prądem za każdym razem, gdy on palił światło. Mamy wątek tego, że jego matka po śmierci ojca chyba dalej, jak gdyby trzymała trupa w łóżku i przychodziła do niego, jakby, jakby on dalej żył, i tak dalej. Tak. I to jest właśnie też życie z czymś, co umarło. No i trzecie, życie z czymś, co umarło, no to jest właśnie ta kobieta zespojona ze swoim właśnie też partnerem, kolegą, w sumie nie wiadomo, tak, bratem, chłopakiem, kimś tam, który zginął w momencie zespojenia, i ona dosłownie żyje z czymś, co umarło. I dlatego, gdy ona atakuje. Tima, to ona nie chce mu zrobić krzywdy, tylko ona go prosi o pomoc. tak? Yy, ona tam właśnie mówi, pomóż mi, czy uratuj nas, czy coś takiego. Ma to sens. No i też życie, powiedzmy, mili z Timem, też może być życiem z czymś, co umarło, no bo Tim utknął trochę, jest takim limbo życiowym właśnie, tak? Nie wie, co ze sobą zrobić, tak się za nią trochę włóczy. I ona nawet rzuca coś takiego, nie? Że ma dość takiego życia, jak twoja matka z twoim ojcem, czy coś. Dokładnie, Co nie? było mega brutalne, właśnie. Ja się teraz śmieję, nie? No bo to jest znowu absurdalne, ale w momencie, gdy ona to rzuciła, to gula w to są takie pociski, tak. Kurczę, poruszyłeś masę wątków i teraz próbuję sobie przypomnieć, do czego się chciałam odnieść. To może na moment się jeszcze cofnę mhm. trochę, trochę dalej. Mianowicie do tych i Do tego ich braku reakcji na to, co się wokół nich dzieje. To rzeczywiście było głupkowate, że oni tak naprawdę płyną przez tą historię bez jakiejś takiej świadomości tego, co się z nimi dzieje. Dzieją się rzeczy i oni po prostu idą dalej i... Tutaj aż się prosiło, żeby coś do tego kontekstu dopisać i to nawet nie chodzi o to, żeby coś wyjaśniać, coś dopowiadać tak dalej. tylko wydaje mi się, że to by fajnie gdzieś nam ten, ten świat, ten lore ubogaciło, nie wiem dopowiedzenie, że oni tu są pod wpływem dosłownie czegoś, jakichś, nie wiem, sekciarskich mocy, czy jakichś, nie wiem, grzybków halucynogennych, czegokolwiek. Teraz tak, wiesz, rzucam, mhm. rzucam z głowy, że to by nam fajny taki klimat takie jakieś miejscowości nadnaturalnej kreowało, która wpływa na bohaterów fizycznie, emocjonalnie i tak dalej, a no... To, co dostajemy, może być zarazem ciekawe, bo możemy sobie dopowiadać swoje wersje, jak i nieudane właśnie ze względu na to, że to jest takie głupkowate, więc no, to można było zrobić lepiej. Co dalej? Okej, okay, ta, ta toksyczność, która moim zdaniem jednak pod koniec gdzieś tutaj z tej relacji wybija, bo mam wrażenie, że w tym ostatecznym spotkaniu, kiedy no, Tim chce się zabić, Mili już ma pochlastane nadgarstki, więc tak naprawdę już jest na jedną nogą po drugiej stronie. Trochę tę scenę odebrałam właśnie w kontekście tego, o czym już powiedziałam, że to jest takie spalanie się za wszelką cenę w tej relacji, ratowanie jej kosztem siebie, kosztem wszystkiego tak naprawdę, co nas definiuje. Ale właśnie, pytanie, bo ty to traktujesz warto, jako taką nie? metaforę życiową, no bo ja to widzę w tym, w tej finale po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, nie? Ale wcześniej, jak gdyby, wiesz, jeżeli oboje się zdecydowali dobrowolnie na tę relację, każda z tych osób, moim zdaniem, ma swoją przestrzeń. Tak? o W ogóle przede no wszystkim tak. od czego powinniśmy zacząć, to od tego, że oni są w bardzo dobrej sytuacji socjoekonomicznej, no bo oni nie pracują dla pieniędzy, tylko oni się realizują w tej pracy. Jak gdyby pieniądze mają, mają wielki dom, przeprowadzka bez problemu, mogą sobie mieć auto, tak, dojeżdżać, yy, imprezować, wszystko. Niczego im nie brakuje, mają pieniążki i on latami bez rezultatów bawi się w tego rockmana, marzy o karierze muzycznej, brząkając sobie tak. w domu. A ona jest nauczycielką z misją, więc zamiast gdzieś tam e, się realizować w mieście, szkolić dalej czy coś, to ona się przenosi na wieś, gdzie są braki kadrowe, klasy są mało liczne i będzie mogła się wykazać pracując tak właśnie w ten zindywidualizowany sposób. Moim zdaniem każde ma swoją przestrzeń, każdy realizuje swoje marzenia. E, nie odcinają siebie nawzajem od przyjaciół czy godziny. Jasne, jest ta przeprowadzka, ale to nie jest na zasadzie odcinania partnera takiego, żeby go od ciebie uzależnić czy coś takiego, czy żeby nas potrzebował bardziej... E, nie ma obwiniania drugiej osoby o swoje porażki czy coś, no gdy to wszystko eskaluje, to jasne, no ale umówmy się, jakbym był w idealnym związku, a nagle straciłbym kontrolę nad ciałem i tak dalej, widział jakieś mutanty z Resident Evil w realu czy coś, to myślę, że też by się zrobiło toksycznie, nie? Trochę tak i też ciekawa jestem twojego spojrzenia na, na tą kwestię, bo to, co zwróciło moją uwagę, to też te momenty, gdy bohaterowie tak trochę rzucają się na swoje własne ego, trochę podważając, nie wiem, jakieś takie pozycja jako kobiety i mężczyzny, no bo przecież tutaj gorąco jest też w takiej scenie, gdy, nie wiem, bohater niby żartem, ale jednak zarzuca bohaterce, że no, że nie umie gotować, że on tutaj gotuje, a ona mu odpowiada, że nie wiem, on nie ma prawa jazdy i, i w ogóle ona go musi wozić i potem to idzie w takim kontekście, że jest uwięziony, uziemiony i tak dalej, i tak dalej. I właśnie takie małe sceny wzbudziły we mnie taką ciekawość odnośnie tego, jak oni się traktują w takich pozycjach jako kobieta i mężczyzna. Niekoniecznie partner-partnerka, ale kobieta- mężczyzna, bo tutaj gdzieś takie, miałam wrażenie, było bardziej kąsanie ego w tym momencie. I jakby ktoś nie był w pełni Facetem, czy znaczy było budowanie nie, własnego ona nie była ego kosztem kobieca. tej drugiej osoby mm -hmm. i przez to potem kąsanie, taki ping pong się robi, tak? Że ktoś tak, zaczął tak, tak, tak, odbudowania bardziej swojej samooceny, ale no uderzył tę drugą osobę, zaatakował, więc zaczyna się wymiana. Tak, ale też jak gdyby. Mm, Wiesz, no bo gdy ja czytam, że to jest właśnie historia o współczesnych związkach, historia o współzależności w związku, historia o toksycznych związkach czy coś, no to ja tego tutaj tak nie widzę. Ja widzę, że ta toksyczność gdzieś tam się rodzi, ale też to jest nietypowy związek właśnie, nie? gdzie ta jedna osoba y, trochę na własne życzenie nie? jest tym takim dorosłym dzieckiem, które podąża za jakimiś takimi, no nawet nie, że podąża Brzunkami. za marzeniami, bo to tak brzmi w sumie ładnie, nie? A on tak w sumie no, no sobie brzdąka na tej gitarze, może pojedzie z kolegami coś tam pograć, a może nie, nie ma pracy, <gry> bo nie musi pracować i tak dalej, czy coś, no to wiesz, ciężko mi stwierdzić, że o biedny team, tak? Ale też z drugiej strony ciężko mi stwierdzić, że biedna mili, no bo jak gdyby jesteście razem 10 no lat, nie przeszkadza ci, że on nie pracuje, czy coś, więc Dlatego ja tutaj tej metafory, jak właśnie jakiejś wielkiej metafory nie widzę. Ja widzę tę konkretną relację z jej, jej tam dobrymi i złymi stronami, tak? Mocnymi i słabymi wadami, zaletami, ale to jest wszystko. Metafory współczesnych związków absolutnie w tym filmie nie widzę. Rany, jakie to jest proste życie. <śmiech> nie, tak się śmieję się, bo no to jest też trochę taka przypadłość yy, nie wiem, czy współczesnej krytyki, czy w ogóle oceny horrorów, że zawsze się je ocenia z tej większej perspektywy, z tego ciężaru metafory, traumy i tak dalej. Ja nie twierdzę, że ja robię inaczej, bo sama czasami w tą pułapkę wpadam, ale może rzeczywiście czasami... Ale czasem czasami, to jest po prostu, nie? W filmie tak, widać, że o, ktoś oczywiście. chciał coś takiego, chceł coś więcej powiedzieć, albo przynajmniej zainspirować do tak. jakiejś refleksji, a tutaj ja nie czuję, że ten film mi mówi, mm -hmm. Szymon, wróć do domu, jak jesteś w związku, to zastanów się nad swoim związkiem. Nie, Totalnie tego nie widzę. No. Tak i powiem to, że dałeś mi tutaj do myślenia w kontekście tego, że czasami historia jest po prostu historią. Czasami i, i nie, nie jest manifestem, nie jest jakimś czymś, co ma nas wstrząsnąć, po prostu ma nas zatrzymać na konkretnej historii. Nie wiem, czy ja się konkretnie w tym kontekście odnajduję w w przypadku tego filmu, ale jest to zdecydowanie jakaś myśl, która gdzieś mi będzie towarzyszyć w ogóle w myśleniu o tym filmie, o kinie Grozy, czy, czy o kinie yy, w ogóle. No bo też nie do końca widzę tutaj jakieś miejsce na takie wzniosłe tezy, które tutaj przywołałeś, że o toksycznych relacjach, o współczesnych związkach, bla bla bla bla bla. No bo mm, też nie nazwałabym tej relacji wiesz, tak zero-jedynkowo, że jest toksyczna albo nie. Re raczej tutaj jest taki moment zawieszenia i pokazania nam do czego może doprowadzić skomplikowana relacja. I jakby reżyser zostawia nas z takimi, a nie innymi przemyśleniami, a nie stawia jakiejś konkretnej oceny. Nawet wiesz, sam fakt, że nasze Podejścia do, podejścia do tego wątku się różnią, przemawia na korzyść tego filmu. Takie mam wrażenie, że jednak mimo obrania jakiejś charakterystycznej estetyki, nie jest on jednoznaczny, czy, czy w ogóle y, jakoś bardzo określony. Także... Zachęcamy, no bo znowu, mimo mi się wydaje, że on bardziej opowiada historię, a nie właśnie tutaj jakoś dydaktyzuje, czy nawet jakoś no stymuluje nie, nie. mocno intelektualnie, czy coś. Mhm. Tak, tego zdecydowanie tam nie ma, więc y, podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że mimo tego, że gdzieś tam emocje mi tutaj drgnęły podczas sensu, to jest to jednak mimo wszystko podane w taki... Y, powiedziałabym, lekki i, i przystępny sposób. Także mm -hmm. też porównań do substancji nie rozumiem. Chociaż podejrzewam, że tutaj gdzieś było zestawianie tych właśnie dwóch potworów, które gdzieś tam mogą się kojarzyć, no, ale no znowuż to jest takie no etykietowanie, no bo znaczenie jest Skautowy zupełnie pol, inne. przewodnik po apokalipsie zombie też miał jakiegoś takiego potwora. <grym> tak, no, wiesz, tak. no, takie szukanie na siłę. Wiesz, że to jest tylko marketing, bo substancja się dobrze sprzedała, więc porównajmy tak, się, co się dobrze sprzedało. Wszystko będzie po prostu substancją. Brzydka mhm. siostra też była substancją, więc... O, no tak, było. właśnie. No. Tak. I tutaj... Mm -hmm. mówimy o tej relacji, ale to, to właśnie mimo wszystko jakoś tam migranie, no bo to jest relacja konkretna, po prostu w konkretnej historii tyle, po prostu nie widać tutaj żadnych tych metafor, ale obok tego jest ten Jamie, który jest fajnie zagrany, jest gdzieś tam ciekawą postacią, ale tutaj wszystko jest totalnie Deus Ex machina. Tak jak mówiłem, to, że on ich tam wysłał na ten spacer i oni wpadli do tej jaskini, no to szanse na to to jest, nie wiem, jedna setna promila czy coś tak, takiego. Jakby on po prostu taką zapadkę, za, zapadnie od, otworzył w momencie, kiedy oni się tam pojawili po to tylko, żeby wpadli i żeby pchnąć e, akcję do przodu. Mm -hmm. No i jest, I jest wspomniałaś. to... wspomniałaś... O tym lore wcześniej, nie? że są te dzwonki. Gdy pierwszy raz właśnie oni na tym spacerze widzą jakieś takie metalowe, odlane z jakiegoś metalu dzwony, no to to było mega klimatyczne, nie? no bo to się od razu w ogóle Dokładnie. kojarzy, nie dość, że z jakimś właśnie kultem, czy czymś, też czy z jakimś kultem azjatyckim mi się raczej kojarzy, niż tak, tak, europejskim, tak. amerykańskim, czy coś, więc taka egzotyka trochę wjechała tutaj. A potem mi się okazało, że te dzwonki no po prostu sobie wiszą w lesie, prowadzą jak gdyby do blisko tego, tej dawnej kaplicy, tylko, że kaplica jest pod ziemią, a te dzwonki są na górze, co już nie ma sensu. W tej kaplicy też jest taki tak. dzwonek, bo oni nawet spadając do tej kaplicy, o, po takim dzwonie w sumie się zaślizgują. No ale no okej, okay, no powiedzmy, że to jest coś związane z tą sektą, więc e, kupuję tak po prostu jakieś takie wizualne e, wskazanie na to, że mamy jakąś tam wspólnotę e, quasi-religijną. Ale potem okazuje się, że Jamie, e, który jest jedynym sąsiadem w okolicy, zamiast zwykłego domofonu ma metalowy dzwon <grym> z tym samym wzorem, co te dzwony w, e, nie, w tej kaplicy i tam po drodze do niej, e, co już jest tak absurdalne, nie? w sensie to jest takie krzyczenie, no przecież na, jak tam były te poszukiwania, ona no to przecież policja powinna podejść i zapytać, typie, tak, czemu tam w lesie są jakieś dziwne dzwony i ty masz taki dziwny dzwon, tak? co ty tutaj odwalasz? czy coś. Więc, tak, ale... to jest takie, wiesz, takie pokazywanie widzu zauważyłeś, zauważyłeś, ale patrz, ale patrz, to jest ten sam dzwon. No takie, kurczę, yy, powiedziałbym, banalne, oczywiste i po prostu głupkowate. Mm -hmm. I żeby ten scenariusz trochę skomplikować, no to film nam sugeruje, że tylko Tim się napił tej wody w jaskini. Tak? Co też, jak oni tam spali całą noc, to ja nie wierzę, że mieli, jak gdyby nie napiła się nad ranem, nie? I w ogóle, mm -hmm. tylko co, wypiła ten łyk tam x godzin temu, a potem przespała całą noc, wstała, i, i co, wspieli się, wrócili do domu i dopiero się napiła, to jest trochę dziwne. Ale no, w filmie to tak naprawdę jest, bo objawy magicznego przyciągania ma początkowo tylko Tim, tego magnetyzmu, a u Mili pojawiają się dopiero wtedy, gdy napije się wody u Jamie'ego. No i tak, a to jest spoko, nie? Że typ jej podał, a przy czym to w ogóle mogło być tak, nie? Że on podał jemu, czy jej, czy coś, żeby się zaczęło, a dopiero potem, albo na przykład, że podał obojgu, a jedno z nich na przykład stwierdziło, że nie chce tej wody, czy coś. Albo, że nie wiem, dodał mm. do whisky kostki lodu z tej wody, a ktoś tam nie chciał pić alkoholu. No to można było pewnie jakoś wytłumaczyć bez tego głupiego picia z jaskini, ale samo to, że on tutaj im podkłada tę wodę, to jest w miarę myślę spoko. Widzimy też, że typ nosi dwie obrączki, co też jest fajne, dwie obrączki ślubne, jako że tak. jest tym jednym, jest parą w jednym ciele. No i w końcu mamy przemowę świrusa. I ta przemowa, ona jest trochę takim panem ekspozycją, ale ona tak logicznie w tym świecie przedstawionym jest tak totalnie bez sensu, bo mamy zakładać, że Mili, która odwiedziła Jamie'ego zostawiła tam klucza, że Jamie jej zwinął klucze do auta po której ona mogła wrócić za sekundę. nie w sensie to, to mogła się skapnąć od razu po wyjściu, a mogła się skapnąć trzy dni później tak naprawdę, czy coś. On zwinął jej klucze do auta, potem schował się w swojej garderobie, gdzie przebrał się w jakiś tam strój i odpalił film ze swojego ślubu w sekcie. W ogóle czemu on ma tam telewizor w tej garderobie w tym jakimś takim schowku czy czymś? I on czekał w tej garderobie w ciuchach schowany, <śmiech> aż Mili wróci, żeby ona weszła do domu, bo drzwi były otwarte, usłyszała telewizor, podeszła do tej garderoby i on wtedy tam z tyłu ją poinstruuje, że słuchaj, tak, ja się zespoiłem, teraz czas na was, czy coś. Przecież to jest tak niewiarygodne. To jest, to jest na to prawdopodobieństwo, że coś takiego y, zadziała. Jest jeszcze mniejsze chyba, niż że wpadną do tego zapadliska. No, <laughs> y no, także... <laughs> y to, to, jest, to jest właśnie taki film, pełno takich y, dziwnych rzeczy, które po prostu muszą się zadziać. Dobrze, że akurat tych dziwności jest najwięcej gdzieś im bliżej finału, bo to co nas do niego doprowadza, powiedzmy ogląda się w miarę, mimo tych wiesz, rzeczy typu y, wydarzeń w jaskini ogląda się to jakoś z zaciekawieniem, tylko, no że no może się dzieje, kulminacja, no. Mhm. tak, tylko, że no kulminacja jest po prostu, o już taka na kolanie, żeby, żeby tylko było, a jak masz takich fajnych, dobrych, przede wszystkim aktorów, no to możesz zrobić z nimi coś powiedzmy, lepszego i coś, co bardziej by się z, zespoiło nie, z, z tym, mhm. co wydarzyło się wcześniej, co nas do tego e, finału doprowadziło. Trochę to jest też tak, że jest, mam wrażenie, teraz taka, czy presja, czy nie, ale taki, takie poszukiwanie czegoś e, właśnie przegiętego, dziwnego, kosztem jakiejś logiczności, czy kosztem w ogóle... Jakiego, jakiejś sensowności w obrębie fabuły. I raz to wyjdzie, raz nie. W przypadku Together, no to jest to trochę tak po środku, bym powiedziała. Część tak, rzeczy. dopóki trafia, nie myślisz a część, o tym, to nie. jakoś tam płyniesz. Nie? A jak się <laughs> tak. zatrzymasz, to ma, masz no, konstagnację na twarzy. I ja jeszcze, nie wiem, no, przynos Fegatu zrobiłem segment o przygodzeniach. Tutaj też krótko powiem, że. Penis Dave'a Franco to nie jest penis Dave'a Franco w tym filmie. Członek, którego widzimy w szkolnej toalecie, został wyprodukowany przez firmę produkującą zabawki erotyczne, w której pracuje partnerka reżysera, Shanks'a, Louis McNamara. Mamy taką ciekawostkę na IMDb. Rozwala Absolutnie. mnie to, co tam czasem znajduje. nie? Piękna ciekawostka na temat pięknej sceny jest idealnym miksem właśnie horroru, humoru i dziwności. To w tej scenie wszystkie te nastroje no, są trafione w dziesiątkę. Mm -hmm. Chociaż jak oni się tam rozdzielają po tym zakleszczeniu, to ja, ja się bałem, że to się skończy jakoś mocno chorego. No właśnie, właśnie. Że... I o, tym, mm -hmm. o tym mówiłam w kontekście Gordona, nie? że to są takie sceny, które można byłoby w jakiś taki perwersyjny, dziwny sposób poprowadzić, no ale nie wiem, czy zabrakło pomysłu, odwagi, czy, czy czegokolwiek, no ale pozostaje mhm. tak, pozostaje jakiś taki niedosyt właśnie w takich momentach. Mhm, ale też myślę, że tutaj a propos tych efektów różnych, no bo samo to takie zespojenie tych ich ramion, czy coś, ono nawet fajnie wygląda. To jest w miarę dobrze zrobione, tylko podobno ta proteza cała, nie? Jak już ją tam jakoś długo ją nakładali, no jak już ją nakładali, no to nie mogli jej zdjąć. <głos> więc oni byli połączeni po prostu przez cały dzień zdjęciowy i tam, wiesz, dopóki nie skończyli, to byli ze sobą zespojeni tak dosłownie tą protezą, więc w sumie dobrze, że wybrano do tej roli... Małżeństwo z prawdziwego świata, nie? No bo wrzucanie w taką sytuację obcych sobie osób yy, byłoby Mogłoby dosyć. To byłby mobbing w sumie, nie? taki ciężki. Yy, to I to by było straszne. A tutaj oni, nie wiem, do łazienki czy coś, no to jak tam razem poszli. No też pewnie nie każda para, nie? No, ale zakładam to jednak prościej <śmiech> niż yy, jakby po prostu wzięli dwójkę nieznanych sobie wcześniej, czy nawet znanych, ale w sensie no, niezwiązanych ze sobą aktorów, aktorek. No. Pełna zgoda na tym właśnie, na tej penisowej ciekawostce postawiłabym kropkę, bo wydaje mi się, że lepszej puenty dla naszej rozmowy nie znajdziemy. Więc co? Chyba chyba będziemy zbliżać, do, zbliżać się do finału, co? Znaczy, to jest finał. Już no, <laughs> no, się, no, no. się bardziej nie, nie zbliżyć, <laughs> tak? Dziękuję tak. ci serdecznie za to nagranie, za to wspólne nagranie. Tak, dziękuję również, dziękuję. Mam I nadzieję, zachęcam że ci nie zniknie. Do sansu. Tak jak nagranie zniknięć. <głos> tak, Trauma to będzie nasza. To będzie nasza po prostu ciekawostka już do końca żywota. Mm -hmm. Także dziękuję i do zaś. A z słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Hej!